Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 293, ja nazywam się Adamian Peluch Dachman i ze mną są. Um, no to w kolejności alfabetycznej, Juliusz Konczalski aka Julesz. Dzień dobry. Piotr Kuldanek aka Kuldan. Dobry wieczór. I Bernard Trzymi się aka Zły. Zły. Witam was serdecznie w tym, w tym gronie, no zobaczymy czy nam wytrzyma Skype, nie? cztery osoby w wirtualnym studiu, to siedzimy ramię w ramię. W Wirtualnym studiu? Tak. W Dzisiaj jest wirtualne studio, bo my tracimy dziewictwo z danym kulem. Stykamy się kolanami, tak, tak jasno. No jest tak, że po prostu no, no, sami się stykamy co najmniej. Ale i... poczekaj, ale będę powiedział z danym kulem. No to dobrze No cool Dan, tak? No to jego to jest imię, nazwisko, no to wiesz, ja to tak. to ja poważnie Dan na nazwisko, cool. Tak, I'm cool, nie? You're so cool, Dan. Dan tak, dokładnie. Eee, no właśnie. Y, no jest ciasno, jest gorąco, ale damy sobie tutaj radę. Myślę, że skomentujemy, bo obiecaliśmy Julesz, prawda? Że skomentujemy to. ale dlaczego ty na mnie mówisz Julesz? Bo y, doszedłem na wniosku, że y, to nadaje ci takie, takiego... No nie bardzo mi nadaje, ja jestem... Moja ksypka to jest Jules, no, a nie... Jules, no. Albo Jules. Jules. Juliuszu, czy masz wąsy? Mm, no... Taki Akurat jak... jestem nieogolony dzisiaj. Czyli Jules Verne. <laughs> Czyli masz być Julesz? A masz... dlaczego Jules? Werner. <laughs> nie rozumiem no. tego. Czuję się zażenowany. Wiesz, o... Nie wiem, o co chodzi. Julesz Werner. No. no dobra. Dobrze panowie, no to Juliusz, szybciutko, jak podobał ci się mecz finałowy World Cupu, Mundialu? W ogóle Niech mi się nie podoba Argentyna. Moim zdaniem był bardzo słaby i bardzo brzydki, niestety. Ale, ale obejrzałeś do końca, czy nie wytrzymałeś na Nie, no obejrzałem do końca, no ale korciłem, żeby odejść, ale obejrzałem, wysiedziałem do końca. Ja wiesz co, ja trochę kibicowałem Argentynie. Przyznam. Znaczy, ja w końcu też nawet zacząłem tak pomyślałem, że dobrze by było, żeby ten Messi strzelił z tego rzutu ja. wolnego, ale przestrzelił straszliwie. z ja, no kosmos, kosmos, dziejąc Ja, ale wiesz, wydaje mi się, że Niemcy, problem z Niemcami polegał na tym, że oni dochodzili do pola karnego i nie bardzo wiedzieli, co z tą piłką zrobić. To znaczy, wydaje mi się, że, że, że to były nerwy po prostu. Oni stali strasznie. Ta, ta tak. gra była strasznie statyczna, nie było żadnego ruchu, wiesz. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś, jakaś błyskotliwość Argentyń, Argentyńczyków, kwestii obrony. Po prostu, no, Niemcy tak. się zestresowali, no, ale, końcu, ale widzisz, ale, ale no. Niemcy przynajmniej strzelali bramki wcześniej, a Argentyńczycy raczej była taka drużyna, która się, podobnie jak Brazylia, trochę prześlizgiwała przez tych wszystkich swoich przeciwników. No e, tak, ale z drugiej strony przed, przed meczem, wiesz, ja tak pomyślałem, że, no tak, Argentyna grała trochę tak, jak Włosi grali, no, się wygrywa 1-0, 0-0, remisuje się 2-1, wiesz. Mhm. No i tak grali, no. Mhm, mh. Znaczy, ja w pewnym momencie powiedziałem, że Niech już wygra ktokolwiek, byleby to nie było, wiesz, żeby nie doszło do karnych. Żeby nie było karnych, bo jednak yy, karne to by, taka osobna dyscyplina powinna być, wiesz, że na przykład mistrzostwa świata w karnych. I sobie tam grają drużyny światowej i jest to napięcie, ale po prostu szkoda, szkoda po prostu tych dwóch godzin na coś takiego. Dobrze, dzisiaj mamy to odfajkowane, dziękuję. Yy, panowie, dziś w nocy ruszyła kampania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 no właśnie o to chodzi. O co chodzi? Potęga Secret Service wraca. To już żeśmy o tym rozmawialiśmy. Ale ja myślę, że to nie jest potęga sentymentu, tylko to jest jednak też potęga, yy, tak mi się wydaje, tej przychylności ogólnie branży. Juliuszu, to ja no, tylko, co... zanim będziemy to komentować, ja Wiesz, bym chciał to, co... tylko, żeby osoby, które na przykład nie wiedzą, o czym mówimy, wiedziały. Aha. Więc w dwóch ja ty słowach tylko... Tak, w, dwóch... <laughs> w dwóch słowach tylko powiem, co my komentujemy. Sekret Service powraca, to już ta wiadomość... Secret że... Service. Secret Service. Secret Service. Secret service. Z akcentem z akcentem Secret Service. Secret Service. Service. Bo to nie to, y, powraca. Survive. O tym rozmawialiśmy już wcześniej i byliśmy przekonani, że dzisiaj ma się pojawić, nie wiem, może jakaś konkretna wiadomość na temat... Tak, pierwszy numer, a to okazuje się, że nie, że to... Dzisiaj Wiemy. po prostu jest premiera y, akcji z, zrzutkowej. Na Polak potrafi, y, y, y, gdzie chcą po prostu uzyskać w ciągu 44 dni 93 tysiące złotych i obiecuję, że to będzie wspaniały e, produkt, gazeta, wydanie cyfrowe, papierowe, w ogóle w limitowanej edycji, ze złotymi e, cyferkami, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy najulubieńsi, starsi redaktorzy, którzy już teraz mają 57 lat, 149, <śmiech> będą tam pisać teksty, będą pisać teksty na zamówienie, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest jeden próg na tym e, na, na, na tym wspaniałym crowdfundingowym e, na tej zajawce że jak się zapłaci e, około tam chyba 400 zł, ale chyba to już zeszło, albo nie. Coś te, takiego było. Za 400 zł się Nie, bo wiesz co, zauważyłem, że po prostu ten, te, te, te, te, te nagrody się mieszają. nie wiem. Raz, raz jak odświeżam stronę, to jest jedna, e, jeden z próg jest na górze, drugi jest na dole, więc to w ogóle nie ma jakiegoś tak specjalnego jest. tego. Tak jest, burdel straszliwy. Tak, ale w każdym razie za 475 zł lub więcej można sobie zamówić artykuł o ukochanej grze na łamach drugiego numeru jest, reaktywanego w Secret Service. Jestem fanem śledzia i Jest za 800 zł dostaniesz unikatową jakiś tam rysunek. No i już trzy osoby to kupiły, czy to No, wiemy? trzy. Jedna. Trzy. Jestem indywidualnością artykułu, masz... kochany. To jest właśnie to, co ty, Damian, mówisz. Nagroda za 470 złotych. Hmm. Jestem na indywidualnością Ile osób to kupiło, czyli trzech wspierających, no. a na a, górze tak. jest niby ile, ile było a. dostępnych, ile zostało. No i w tym jestem fanem śledzi, bo ja to przez cały dzień obserwowałem. Jest straszny burdel. Tak, pozostało roboczy. jeden z dziewięciu, a trzech wspierających. Dziwne. Dokładnie. A w leczu, co się wydaje, że potrafi. A na wiosce obserwujesz, jak zimniaki rosną tak? Starty z tą akcją, oni tam biją wszystkie rekordy. Mi się wydaje, że w ciągu tych 44 dni to oni zbiorą milion złotych. Dokładnie i po, położą lachę na całym projekcie. Nie, zrobią projekt, to projekt nie wiesz, ty... i wiesz, resztę wezmą do kieszeni, no bo no, to wiesz, mają zrobić. oni to. ustalili sobie Będą próg na 93 tysiące. Drugim problemem jest 123, tak, 121 tak naprawdę. Więc mówią, że jest niby jeszcze 7 stretch goli, więc ja nie wiem ile oni uznali, że maksymalnie zbiorą. No tak, ale w tym momencie, kiedy to nagrywam, jest to 85 tysięcy, prawie. 85 000. Myślę, że powinieneś jeszcze na koniec audycji zrobić update, że już jest tam 90. Bo to no nie nie, w razie, bo to w, razie w razie tej audycji Alright. powinniśmy Ctrl-R. 84, no kurde, no przeskoczyło. 84 tysiące, 80 tysiąc złotych w ciągu w ciągu Więc... paru minut. 11 minut. <laughs> ja wam powiem, jaki będzie nowy SS? Wskrzeszony sekretarz będzie poruszał się w obrębie szeroko rozumianej kultury growej. Chcemy robić pismo odpowiadające o grach takie rzeczy, jakich nie da się wygooglać w sieci. 50 zł na minutę. Udzielają się dinozaury, które człapały po świecie już w czasie, gdy ukazał się... Co? Oni tak napisali? Ale Dobrze. też jest mie miejsce dla młodych wilczków. No. To Oni są dla młodych... Się... Słuchaj, ale jest miejsce dla młodych wilczków i to no, wzbudzić nasze zaniepokojenie. Wiesz co, oprócz recenzji nowych, zaskakujących gry, ja tam... jakie mogą być nowe, zaskakujące gry? Jak tam? Zaraz tam zaraz No bo wy, wyjdą nie, gry, się okaże, że są inne gry niż te, w które my gramy. Ja na przykład jest. ostatnio, słuchajcie, wszedłem na jeden serwis, na którego nie będę podawał nazwy, żeby tutaj nie tego. Ale on jest popularny wśród naszych czytelników, wydaje mi się. Serwis to nawet za dużo powiedziane. Nie nie jest poligamonia czasem. Nie, nie, no bo oni tam piszą o tych, ale wszedłem na jeden serwis i tam się okazało, że oni piszą o takich grach, o których ja w ogóle nie słyszałem. I te gry to są gry, które po prostu są jakieś niesamowite i w ogóle wszystko jest ekstra. Mhm. Aha. Znaczy wiecie co? Okay. Na razie tak naprawdę za, za, za, za tym wszystkim dostają trzy osoby. Pięć. No, Waldemar Pegas Nowak, czyli e, człowiek odpowiedzialny za layout Starego Secret Service, i, i przez jakiś czas po konflikcie Martinez Pegas, e, Martinez Pegas Gate, albo New Service Gate, e, no, był też redaktorem naczelnym przez jakiś czas. Piotr Micz, Mańkowski. Człowiek, który między innymi stworzył czasopismo Reset, no ale też współtworzył Secret Service. Nie wiem, czy w ogóle kiedyś widzieliście te kompendia wiedzy, które oni sprzedawali. Tak, miałem W jednym, numerze, w jednym sobie. numerze są w ogóle eksera legitymacji szkolnych tych wszystkich autorów. Ale wiesz to mi się wydaje, że co yy, chciałem powiedzieć innego, myślałem, że no tak. Nie, bo chciałem powiedzieć, stary, że w polskie te... już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że te czasopisma... Pol... Iść tym tropem. Nazwy klawiszy na klawiaturze to są nazwy polskich czasopism zajmujących się grami. Shift, Enter, Escape, ale Reset, przycisk to, przycisk reset na a potem jeszcze za tym projektem stoi sławny Robert Janicki, który stworzył czasopismo Klawisz R. <laughs> ale, Benek, ale ty masz taką klawiaturę z przyciskiem Reset? No, bo no, ma? no Macu jest. Te Technicznie w laptopie masz przycisk Reset. No tak. No tak, ale nie, no macie rację, to jest na obudowie bardziej. To jest w tym... No, semantyka. No dokładnie. A ja mam na przykład, ma mógłbym stworzyć czasopismo klawisz-kalkulator. Nie, spacja. Dzisiaj... Ja mam klawisz, który mi odpala kalkulator w Windowsie. O, a też jest. Musimy napisać y, y, petycję do, do tych twórców, żeby zrobili dodatek spacja do tego, do tego Secret Service. I klawisz i będzie super... w górę. Ja bym szedł raczej w te klimaty. Klawisz F5. Kursory. kursor. <gulet> kursor, nowe czasopismo dla graczy gier wideo. Kursa. To jest pomysł, i, wiesz, i zamiast numeru na przykład, y, tam, nie wiem, odcinek styczniowy miałbyś F1, W grudniu miałby się w dwanaście. To jest? Tak. No widzę, że za tymi swoimi mądrymi pomysłami zepsułeś cały nastrój. Właśnie. Tak, <gulet> tak. No nic, ja jestem w ogóle... St... E, powiem wam tak. Dobra tak. ile wpłaciłeś? Come on. Nic, nic, wiesz co, bo ja czekam... Ci. Ja ze 43 dni wpłacę bo chcę zobaczyć po prostu y, y, dokąd ta bańka będzie sięgała. No, czy wiesz, Aha. ja nie wpłacę ani złotówki, powiem szczerze, ja bo ja je jeżeli oni i tak znajdą tam tych ludzi, ja w ogóle nie, nie płacę tych pieniędzy, się boję płacić online, a po drugie <grym> a po drugie wydaje mi się, że jak oni już zarobią te pieniądze, no to w końcu w kiosku będzie można kupić, to wtedy kupię, a no nie no, 84 tysiące, no słuchajcie, Control R 85127, proszę was, 600 złotych w ciągu niespełna żeby nie skłamać Palu czterech minut. minut. Mhm. No, ale to jest i tak nic, bo w, dzisiaj w ciągu dnia rano, to wiesz, pomiędzy tym, jak nacisnąłeś refresh przez, nie wiem, 10 sekund, wpadało tam po 2-3 tysiące. No bo Dankul jak widzicie, nie ma jeszcze roboty, tylko ogląda jak rośnie trawa. Lub, no. on, że nam potrafi. A, myślisz, a myślisz, że czemu farby swego czasu zrobiło takie szaleństwo? Bo patrzyłeś, jak rośnie? No, ale nie, ale, nie, ale, ale wyobraźcie sobie w ogóle, jak to jest. O trzeciej w nocy rusza akcja zbierania Szósta rano, siódma rano, rano już mają tam, nie wiem, 20-30 tysięcy. Więc no nie mi wiem, to grają, pachnie, mi to pachnie jakimś takim, wiesz, Przyklętem. owszym pędem. No, ja myślę, Ktoś tutaj nakręcał w ja pęd. Myślę, Ale czy oni wcześniej nie zrobili jakiejś takiej kampanii na, na tych różnych y, portalach, serwisach i tak dalej? Tak, blisko. Rzeczy, tak. Jest, zrobili thank you for playing. E... Ale to nie oni, to są dwie oddzielne ekipy, które no są osobą wręcz nie lubią. O, o, o, drogi kolego, tu to, się mylisz to, bardzo to, mocno. Bo chłopaki Mi wydaje, że tam przynajmniej jedna osoba jest po dwóch stronach barykady. Jest w, Double jakieś chłopaki z Thank You For Playing nawet zgryźliwe hmm. komentarze w stosunku do akcji to zbierającej. To, for to jest film o starych gazetkach. Tak w największym co To co? firma oczy? Film, film o star starych czasopismach. Ruchome obrazki z dźwiękiem Juliusz. A, dobra, tak. już rozumiem. Poświęcony taki dokumentalny pseudo, poświęcony starym czasopismom grobowym. I wiecie, co będzie najlepsze? Wow. I kto że za ty... tym stoi? Ale jakieś nazwiska? No ci, którzy nie stoją ty... za... Widzisz, widzisz nazwiska na tym, na projekt Polska pra To ci, których tam nie ma ten za tym... Ale, do... ale mówicie, że jeden jest. Ale no, nie, to nie by... wiecie, to wiecie by... czego nie będzie w tym w tym filmie? Secret Service. Tak by nie istniał. Wiesz, Chińczycy piszą historię, kurde. Ale nie, nie no, no tak Chimczycy jak właśnie północnej. mi żona podesłała takiego linka, w którym jest informacja o tym, że Korea Północna wygra Mistrzostwa Świata. No thank you for playing, to w ogóle nie na Polak potrafi, ja tylko na wspieram to. Co już w ogóle jest wiadomo o co chodzi, nie? To już są w ogóle wiecie, dwie zwaśnione od dawien lat firmy zbiórkowe. Ale zwróćcie uwagę na to, co wam wkleiłem. Nie, to chyba Takmanowie wkleiłem. No nam nic na, na, na, nas zawsze nie wspieram, <głosy> Ale już wkleiłem wam. A, wiesz, ktoś nie wierzę. Wychowałem nie, no, zobacz, się na polskich pismach. Tam jest napisane tata. tak, Dajesz nie czytam, a potem jest tak, kreska, mając kreska. Ta kreska nie pasuje, kreska. te dwie kreski nie pasują. No, albo może już naście, aha, bo to jest niby aposto. Kreska mając kreska naście, kreska lat może. Sobie tak. No dobra, nieważne. Felt tak of playing pojawił się jakiś czas temu, zanim jeszcze pan Pegasus się ogrywał, że będzie robił remake Secret Service, czy też re, cokolwiek Secret Service. No i oni nawet mówili o tym właśnie, że w ich filmie pojawi się Pegasus, pojawi się ta Krupik, i pojawi się tam ktoś jeszcze. Ja słyszę Krupi, to mi te lepiej. Sorry, ale no, no, i, tak nie, bo i tak nie lubię. Nie, nie lubię już tego serwisu. Ale ty wiesz, żebyś ją chociaż wiesz, tak? miła I No właśnie, Ja ją znam znała... akurat, więc. Znaczy, znam. Zna. W sensie... Pewnie nie pamiętam, ale byłem Super. kiedyś na jednej konferencji. Kursowej, znaczy, to, tobie się wydaje, że ją zna. ale znamy. My znamy kogoś, kto ją zna. I, I to znamy bardzo... jeszcze kogoś, kto ją zna do dzisiaj, i ją bardzo ten, ten, więc ja na przykład tutaj wiesz, no prosiłbym, żebyśmy zachowali jednak jakieś granice. Nie, czy ona recenzja szkodówek? Czy... Głównie chyba z tego, co ja pamiętam. Ona, była też, ona jest na nas a tu się nie widzieć tych numerów. Na była też którym naczelnym przez jakiś czas. I to było ukrywanym faktem, ze względu na to, że się bali po prostu tych, tych mizoginów. E, no właśnie, i... czy to nie świadczy, że żyjemy w chorym kraju? Straszne historie. W każdym razie, to, co, do, co do całego wspaniałej akcji na Polak Potrafi, ja nie rozumiem kilku rzeczy. Na przykład tego, że to ma być kwartalnik. Kwartalnik z recenzjami. To generalnie... Nie, no bo to się jedno z drugim kłóci. Jeżeli mija, mija się dzisiejsze... jakieś gry, to recenzje w dzisiejszym świecie atakują cię zawsze. Masz podcasty, masz strony, masz, nie wiem, inne gazety, czasopisma, cokolwiek. Po miesiącu od premiery... Ale na świecie będą recenzować. Zaskakujące. że będą recenzować gry z lat 90. No, stare. Ale no, może to, to jest... Skatujące. Nie, słuchajcie, ale może to wcale nie o to chodzi, bo może... Yy, bo ja nie wiem tak, czy zrozumiem sens wypowiedzi yy, tutaj Kuldana, czy też Dan Kula. Natomiast mi się wydaje, że... Nie no, jeśli nawet by to był kwartalnik, to to jeśli... Bo ja chyba jeszcze nie, nie zagłębiłem się w to do tego stopnia, co wy, ale wydaje mi się, że oni chcą tworzyć jakieś takie fajne pismo o grach, to znaczy takie pismo, w którym wreszcie już nie będzie pisania. Znaczy, bo, w, no przepraszam, ale ja nie mam wątpliwości, że dla mnie jako biorę wchodzę na dowolny pierwszy z brzegu serwis o grach, otwieram pierwszą z brzegu gazetę o grach i czytam te tony recenzji, to to jest... to o samych grach niczego sensownego i niczego ciekawego nie mówi. To są rzeczy, które można... powiedzmy, no nie wiem, które ja sobie mogę napisać, tak? Albo to, to są rzeczy pisane do... znaczy właśnie może nie tyle, źle użyłem tego słowa, bo teraz mhm. się ten... Ale rozumiecie, o co mi chodzi. Jeżeli ja biorę jakąś popularną gazetę o grach i, i wiemy o tym, że ci redaktorzy, czy inaczej, wiemy jak wygląda proces wydawniczy w Polsce i w ogóle na świecie... I wiemy o tym, że ci redaktorzy dostali dostęp do tej gry dwa tygodnie wcześniej przed inną redakcją i w ogóle ten materiał jest świetnie zareklamowany i stworzony w danej gazecie, to wiadomo jest, że ta, jakby celem tej recenzji nie jest krytyczne spojrzenie na daną grę, czy w ogóle na gry, czy na cokolwiek, tylko jest po prostu zrobienie materiału, który sprzeda gazetę, a nie zrobienie materiału, a w dalszej perspektywie jej grę pewnie, w jakimś sensie, tak? Albo przyczyni, pomoże gdzieś tam sprzedać jakąś grę, tak mi się wydaje, więc fakt, że to będzie kwartalnik i że będą oni pisali o grach, ja bym tego od razu nie przekreślał, tego nie, nie, jakby nie skazywał tego na tą porażkę. Wydaje mi się, że to jest ciekawe. Znaczy bo, nie, je, nie bo, ja mówię, bo, bo jeśli oni nie mówię, że to porażkę, tylko, tylko dla mnie nie ma sensu, dla mnie recenzja jako taka ma mi odpowiedzieć na pytanie, czy ta gra mnie zainteresuje, czy nie. Jeżeli jestem graczem, który jest w miarę mniej lub bardziej na bieżąco, to recenzja cztery miesiące po tym, to tak jak teraz czytał recenzję Titan Titanfalla. No sorry, to ale ja oszu nie tak. pamiętam. Moje pytanie, no tak, tylko ale, pytanie, ale nie, nie, ale wydaje mi się, że pytanie jest tutaj yy, Znaczy inaczej źle kładziemy te punkty nacisku. Jeżeli jesteś graczem, to pytanie jest takie czy ty czytając recenzję Titanfalla, kupisz Titan czy nie kupisz? Pytanie, czy ty otwierając recenzję Game Trailers w dniu premiery danej gry, która daje ci, że to jest zajebista gra, w którą człowieku musisz zagrać, bo takie jest 90% recenzji na serwisach zachodnich, to czy to jest dla ciebie jakakolwiek opinia, jakakolwiek wartościowa, że tak powiem recenzja, czy wartościowy materiał, który wpływa na twoją opinię, skoro w gruncie rzeczy doskonale wiemy, jak tego rodzaju materiały hmm. powstają, tak? Ja nie mam tekstów. wątpliwości... miejsce dla innego Ja nie mam wątpliwości, że tego rodzaju recenzje, to w ogóle... One jakby, okej, okay, no niech one sobie będą i tak dalej, tak? Znaczy, ja i tak kupię tego Titan czy go nie kupię, to jest jakby, to ja sam sobie podejmuję tą decyzję i ja nie potrzebuję do tego recenzji. Natomiast czasopis, inaczej, wydaje mi się, że to jest właśnie ten, to położenie tego akcentu, który zawsze wszyscy kładli w Secret Service i tak jak Secret Service ja zapamiętałem i tak jak ja się wychowałem, że to było jednak coś więcej coś, niż Tracerzy. Co? To było pismo z klawiszologią do gier. Ja to tak zapamiętałem. A Czy ja zapamiętałem Secret pisami? Service jako pismo, które... Wiesz, Zgubany. ja zapamiętałem Secret Service jako pismo, które w jakimś sensie mnie ukształtowało. Ponieważ ja jak byłem w liceum, czytam Secret Service. Ja na Secret A, Service zdałem, uczyłem się w jakimś sensie warsztatu, uczyłem się pewnych tam rzeczy, podejścia w ogóle do recenzji, do tego wszystkiego. Jakby tego, tego wszystkiego na współczesnych czasopismach o grach, wydaje mi się, może możesz się uczyć, ale to znowu, ci ludzie pewnie za 20 lat będą ukształtowani przez dzisiejsze serwisy, tak? Będą takim, może, nie chcę nikogo obrażyć, ale takim produktem na tym świecie, który jest skonstruowany do tego, żeby jeszcze więcej pieniędzy wydawać. Natomiast ja pamiętam, z że drugiej strony, gdybyś ten, ten fenomen Secret'a, ale w 2014 ten... roku do ręki sekreta z roku 96 albo z 2000, to byś się załamał i uznał, jakim cudem można w ogóle coś takiego wydać. Bo to były inne czasy, byłeś młody, byłeś w liceum, czytałeś jakieś czasopismo, które otwierało tobie okno na zachód. Ale jasne, tylko że teraz mówimy, tylko właśnie, mówimy o bardzo ciekawej rzeczy. Ja nie mówię o, fakt, o tym, czym faktycznie Secret Service był. Bo wiesz, jeśli ja się cofnę 10 lat temu i przeczytam swoje recenzje albo swoje teksty, które pisałem wtedy o grach komputerowych czy o czymkolwiek, to to są rzeczy dla mnie, to ja patrzę i się śmieję pod nosem, tak? Znaczy z sentymentem się śmieję, bo czytam to i mówię, no tak, tu jakieś błędy, tu nieporadnie to sformułowałem, tu mi nie wyszło, tu napisałem słaby tekst i tak dalej, i tak dalej. I to jest okej, okay, ale ja mówię o czymś innym. Ja mówię o tym, jak Secret Service wbiły nam się w pamięć, czyli ja, ja, ja mówię już tak naprawdę, używając ha, bądźmy, bądźmy elokwentni, używając języka, języka filozoficznego, ja mówię o pewnym symulakrum, które powstało i, i które się nazywa Secret Service, czyli ja nie mówię o, fakt, o tym, czym faktycznie, no tak, masz rację, jak ja dzisiaj otworzę Secret Service, to pewnie jest tak, jak Damian mówi, gazeta z kodami, mało śmieszne żarty, jakieś tam inne teksty, ale to nie zmienia faktu, że w świadomości mojej i wydaje mi się wielu ludzi w tym kraju, Secret servis zapísal si jako no, gazetka kultowa. Obróz jakąś legendą. Ci wszyscy redaktorzy możemy się dzisiaj śmiać, ale to są bohaterowie mojego dzieciństwa w jakimś sensie, mojej młodości. No, to są no ludzie, tak no to, to były te gazety wielkonakładowe. Gulasz, gulasz, wiesz. Każdy z nich miał pewną osobowość. Każdy z nich był bardzo wyrazisty. Miał jakąś swoją, że tak powiem, jakoś był rozpoznawalny. I wydaje mi się, że mówimy o tym, tak? Znaczy, nie o tym, że w... dokładnie jest tak, jak mówicie. Secret Service. No wiesz, szeregowiec Ryan też nie pokazuje, jak faktycznie Wyglądała wojna. Szeregowiec Ryan pokazuje tylko, jak wojna, druga wojna światowa, jest dzisiaj postrzegana przez świat zachodni i tworzy pewien mit na temat drugiej wojny światowej i lądowania aliantów w no Tak, tylko w momencie, kiedy Juliusz drogi ten, e, póki, póki ten sekret serwisowy nie wychodzi, no to tak, to ten symulakr istnieje w naszych głowach, ale oni wydadzą to czasopismo, to będzie kwartalnik. Mi się wydaje, że tam nie będzie stricte recenzji. Jeśli o to ma być kwartalnik, to chciałbym, żeby na przykład były może jakieś bardziej krytyczne, analityczne teksty. Tylko większość tych ludzi, z których oni na przykład zbiorą, którzy kiedyś pisali do, do Secret Service, teraz się grami nie zajmują. Więc oni Pamiętam w Neoplusie, jak jeszcze istniały to znaczy, były, ale... były felietony Martineza. To on z grami nie miał kompletnie nic wspólnego. Tak, on już on tylko był prawie że giełdowe, dokładnie. Tak. Jeżeli ale nie, nawet i... na stronie, która reklamuje nowy Secret Service, Pegasus, czyli nowy redaktor naczelny bodajże, mówi o sobie, że teraz w ogóle nie gra i gry go nie interesują, to dla mnie to jest trochę dziwne. A no tak no tak dlatego jak... oni właśnie mówią o tych młodych wilczkach, to oni będą tam e, zapieprzać. G nie? się nazywa, Kęcie, tak. kęcie. Ale nie, no ja jestem po prostu pod wrażeniem, jak szybko, jak szybko wydaje mi się te pieniądze zabrać, ale to też pokazuje, jak my, ludzie, którzy pamiętają sekretarza no my już jesteśmy po wydaje 30. Mi się, tu, wydaje mi się, że tu damy no pieniądze, zarobiono, więc mamy pieniądze, żeby wrzucić tą dyszkę 2, 3, 50, nie 100, jak ktoś chce, 400 złotych na jakby taki na ten sentyment. To, to jest coś, co... To tutaj... bardzo ważne pytanie, wydaje mi się, i to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ wydaje mi się, że tak naprawdę, jeśli będzie tak, jak mówi tutaj Piotr, czyli, ym, czyli faktycznie to są ludzie, którzy dzisiaj się grami nie interesują i oni chcą w jakimś sensie odkopać tą swoją legendę, stworzyć kolejnego gracza na polskim rynku tej prasy, umówmy się, dogorywającej prasy, ale może właśnie dzięki temu ta prasa nie będzie dogorywająca, nieważne. W każdym razie chcą stworzyć tego ten, jakby wskrzesić Secret Service, a równocześnie Secret Service okaże się pismem, w których zobaczymy znanych nam już, już jakby współcześnie, tak, redaktorów, ludzi, którzy, nie wiem, tworzyli poligamię, jakieś game cornery, jakieś tam, nie wiem, gry online, jakieś niezgranych, zgranych yy, wesołych takich, owakich, no to wiesz to, to wydaje mi się, że to będzie raczej gracze to wyczułem, że to jest ściema tak? że to jest próba stworzenia jakby nowego, nowego projektu w yy, taki niezbyt, niezbyt znaczy, wiesz, to, to też sposób. oprócz tego, że jest, są ci ludzie którzy żyją sentymentem, to też pokazuje jaka silna jest to marka i e, ludzie, którzy e, chcą, może nie chcą zarobić na tym, tylko po prostu też żyją sentymentem. Przecież ten Pixel Heaven, o którym wspomniałem, no ten człowiek, który stworzył Pixel Heaven jest związany z tym nowym projektem, nie? Secret Service, więc on Czy chce, on miał żeby... był być inwestorem? Tak był no jest, ten no. Ten no, ten no ten znaczy mi się Ale... wydaje, że w tym momencie to oni nie potrzebują inwestora. W tym Właśnie. momencie to oni tak naprawdę potrzebują tylko jakiejś ciężarówki, które te pieniądze im przewiezie i tyle. No. Cieszę się, więc... Natomiast mi się wydaje, że y, jeśli będzie tak, jak, y, tak jak mówicie, czyli z, powtórzę się, tak, czyli mamy z jednej strony silną, niesamowitą markę, mamy stare twarze, my wyciągamy kasę, żeby wskrzesić ten produkt, a potem się okazuje, że pod tą marką nagle. Y, widzimy dobrze znanych redaktorów, ale wcale nie tych legendarnych, tylko tych powiedzmy, żeby nikogo nie obrażać, mniej legendarnych, no to wydaje mi się, że to w gruncie rzeczy jakby no niestety spowoduje, że, że chyba ta marka się już całkowicie wtedy pogrąży i stanie się jedną z wielu marek takich jak, nie wiem, jak dzisiaj mamy na na, co, na no, serwisów i czasopismogra. No. Może powtórzy się sytuacja z Top Secretem, tylko że Top Secret wtedy był wydawany za pieniądze wydawnictwa, więc też było tak, że na pewno wydawnictwo pewne rzeczy mogło narzucać. Tu oni już mogą robić, co im się, że w nie podoba, bo nie potrzebują pieniędzy z reklam. To jest jeszcze jedna kwestia. Potrzebują ja, ktoś nie z, z was wie, jak wygląda od strony prawnej to, co się deklaruje w Polak potrafi z, że tak powiem, spełnieniem tych celów? Czyli jeżeli oni sprzedają, no bo w pewnym sensie to jest, bo, bo różnica między Polską a e, Stanami polega na tym, że nie, nie może istnieć Kickstarter w takiej formie, jakiej jest i Polak potrafi, czy tam wspieram to, jest traktowany jako portal, który prowadzi przed sprzedaż, bo nie, nie istnieje pojęcie zbiórek społecznych. Więc tak naprawdę prowadzone jest przedsprzedaż. No i jest prowadzone przedsprzedaż między innymi wydania sześciu kolejnych wydań Secret Service. Czyli Ale oni teoretycznie rzecz biorąc są zobligowani prawnie chyba, do tego, że sześć kolejnych wydań muszą zrobić. Wiesz, że nie mogą to tak załatwić, że w takim razie nie wywiązaliśmy się. Dobra, zwracamy ci pieniądze. Bo to nie jest tak. tak? Tych, tych ludzi, którzy kupują sześć numerów, wiesz, z góry, to nie będzie tak dużo. Najwięcej to oczywiście to są te osoby, płacą, które, które dostaną pierwszy numer. Oni, mi się wydaje, że częściowo już pierwszy numer jest gotowy, dlatego że pewne rzeczy są tutaj określone jako, że na przykład ten, ten artykuł na zamówienie dopiero w drugim numerze będzie. Pierwszy numer najprawdopodobniej, tak jeśli dobrze można rozumieć wszystkie te sygnały, które oni dają, pojawi się na samym początku września, czyli 3 września. Jeżeli zbiórka trwa... Symboliczna 44 dni, czyli zbiórka kończy się 28 sierpnia, to raczej logiczne jest to, że do końca zbiórki muszą pierwszy numer mieć gotowy, żeby po zakończeniu zbiórki pyk, pojawia się pierwszy numer. Co więcej, tam jeszcze gdzie gdzieniegdzie jest napisane o tym, w jaki sposób będzie destruowany i można zapomnieć o kioskach ruchu. Mm, mm. No dobrze. To, kampania to jest, ja, została... tylko, ja tylko powiem tak, że jeszcze jest tego rodzaju kwestia, że w gruncie rzeczy, jeśli, jeśli oni wywiążą się z tego, to wydają sześć numerów, tak. tylko co potem? Oczywiście z jednej kolejny strony... Kolejny kickstarter. No właśnie, albo kolejny kickstarter, albo rzeczywiście to czasopismo się będzie sprzedawać, a to znaczy, że, że, że oni osiągną jakiś sukces, czy w dalszej perspektywie, bo chodzi mi o to, jak długofalowo teraz do tego podejść, tak? No bo okej, okay, na kickstart, na ten, na ten, że tak powiem, moment startu mają zebraną kasę, są w stanie zrobić ileś numerów. Załóżmy, że te ileś numerów i ta zebrana kasa spowoduje, że wydają jeszcze kolejnych sześć numerów, ale po roku albo w którymś momencie to czasopismo i tak zacznie kręcić się tym samym, znaczy inaczej, zacznie rywalizować, nie wiem, CD Action, PSX Extreme, ja tak? Nie wiem, jakie tam, nie wiem, jakie tam są Sześć numerów w sześć numerów w momencie, w którym to jest kwartalnik, to jest półtorej roku. Wiesz No, ale, ale też tam jest napisane takie sześć takie... numerów, jeżeli to jest kwartalnik, ale jeśli zbiorą tam 120 tysięcy, to to będzie miesięcznik. Tego jeszcze dalej nie wiadomo. Bo... Na, na pewno, któryś pewno, Stretch Goal, na pewno Stretch Goal, miętość, to będzie yy, KGB. Pewnie nie wiem, na przykład to 250, powiedzą, że to będzie miesięcznik, ale na tą chwilę tego nie wiadomo. Wiesz, to też nie jest tak dużo. To, to nawet jeśli oni by zebrali 200 tysięcy, to no nie jest jakaś kwota, żeby ją po prostu zebrać i uciec a wiesz, zostawić ludzi no z e-bookiem w stylu Secret Service ale dobra, czyli zamykamy ten temat w takim razie prawdopodobnie do końca nagrania, zbioram już całą kwotę i później tylko będą patrzeć jak im te, tam jakiś procent będzie skapać z tego 93 tysiące to jest ciekawa kwota jestem zaintrygowany czym oni sobie ją obliczyli być może to jest po prostu taki symboliczny Zabik. Dobra, panowie, to co? Zmieniamy temat na mniej kontrowersyjny. Nie wiem, czy słyszeliście, ale pewien Chińczyk z żoną, nie mając pieniędzy na nowe gry komputerowe, spodziewając się kolejnego dziecka, sprzedali te, które już mieli i dzięki temu mogli sobie nadal grać. I chciałem was zapytać, jak wam się to podoba? Na jakiej my planecie żyjemy? Ale jeszcze raz, to co jeszcze raz powiedz, bo zgubiłem wątek, że co? Ja Chińczyk Damian chyba Pudelka z, przeglądał. Bo to, z Chińczyk tak, ty, swoje to sprzedał, sprzedał dzieci swoje dzieci. Z sprzedał swoje dzieci? Żeby mieć na gry. A ty powiedziałeś, że Chińczyk sprzedał gry, żeby mieć na gry. I zastanawiam się, co ty piłeś. Nie, powiedziałem dobrze, tylko tak tak powiedziałem... No tak dobra, się. nie, no Damian, no będziemy gadać teraz o tym, że w Pudelku napisali, że Chińczyk sprzedał gry i będziemy nie je kupować? Właśnie, to nie na Pudelku. A gdzie? To, jest, to na, na Kotaku, chino. to taki growy Pudelek pewnie. To na tym sprzedał, dzieci sprzedały gry. Na Kotaku napisali, że Chińczyk sprzedał dzieci, żeby grać w gry? No nie, chodzi o to, że rodzice sprzedali swoje dzieci, aby kupić wirtualne przedmioty w grze. No dobra, ale to tego rodzaju wiadomości, to o tego rodzaju rzeczach pisała, nie wiem, gazeta wyborcza w dziale Kultura dwa lata temu. Czyli myślisz, że to już jest stare. Tak? Nie, pomieniło się cztery nogi. To jest postrzeganie w ogóle gier komputerowych i branży gier komputerowych, I oczywiście używam pewnej przenośni w taki sposób, jak postrzegają w Polsce niestety yy, gro mainstreamowych mediów. No, tak się postrzega te branże. To znaczy, jeśli się pisze o grach, to się pisze albo o tym, że ktoś dla jakiegoś przedmiotu w wirtualnym świecie zamordował sąsiada, albo ktoś się zagrał w jakąś grę w StarCrafta i, i, i po prostu zszedł na zawał, bo, bo nie spożywał, nie jadł, nie ruszał się przez tam trzy tygodnie, albo coś tam jeszcze innego. To tak piszą o grach, nie wiem, Super Express, yy, no, no właśnie, Gazeta Wyborcza, wiesz, yy, te, te pisma pisały o grach w ten sposób, tak? Znaczy, to do dzisiaj się mówi, znaczy tam, jak ostatnio nawet czytałem jakieś teksty o Wiedźminie, to, to w gruncie rzeczy to nie jest tekst ani o grach, ani o branży, ani o niczym, tylko to jest o tym, że, że są po prostu wielkie pieniądze wpompowane, jesteśmy zajebiście dumni i tak dalej. Znaczy, tam nie ma nic o grze, ani, ani w ogóle o grach. Tam jest natomiast o, o, z punktu widzenia ekonomicznego, czy przemysłowego się o tym mówi. Uh -huh. Uh -huh. Czyli nie widzisz tragedii w tym? Nie no, widzę tragedię, tylko no, przepraszam, to tak jak ja bym... No nie wiem, wejdźmy na Super ekspert. zobaczmy, co jest teraz na tapecie. To dawaj. Albo Pudelka, bo tak lubisz Pudelka. Ty nie, mówisz, ja zarzucasz innym, wiem. że czytają, a, a sam jesteś... Areszt na... dla męża Górniak. O proszę, ale o. którego? Obecnego? Nie wiem, O no właśnie, to dobre pytanie. Dariuszka. odpowiada żonie. Się stała się Dariusz Dariuszka. Dariusz K stawił się brudny w sądzie. Jego ukochana ucałowała go i zasłabła. A widzisz, a na Pudełku to, to jest przecież, ładnie napisane. Pewnie, pewnie musiał być bardzo brudny, pewnie strasznie śmierdzą, że zasłabła. Ale na przykład na Pudełku to jest napisane Dariusz K wychodzi z sądu. Spędzi Dariusz K usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem środków odurzających. We wtorek 15 lipca odbyło się posiedzenie aresztowe muzyka, na którym zapadła decyzja. Dariusz K został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. I potem jest tak, kropka N. Nie wiem, co to jest. Nie wyjdzie za... Potem jest nowy akapit. Nie wyjdzie za... Może tu się coś urwało. Nie wyjdzie za kaucją i nie będzie na wolności oczekiwał na rozprawę w sądzie. Dariusz K. Do aresztu śledczego musi trafić ja najpóźniej 24 od wydania decyzji przez sąd, czyli do środy do godziny 15. Były Babcie, mąż, kurniak za spowodowanie wypadku ze spółkiem śmiertelnym może. pod, wpływem środków, odku, pod wpływem środków odkurzających może dostać nawet 12 lat więzienia. Ale słuchajcie, bo to jest gruba sprawa, to wiecie, to tak nie, nie ma co komentować tego, bo to jest tragedia. Czyli wytniesz to, innymi słowy. Nie, nie wytnę, bo to jest akurat wiesz, szpadło. Niestety to jest podcast na żywo, jak Tomasz Fox. To co? No to zmieniamy temat w takim razie. No ale bacie. to ci mówię, no to słuchaj, no będziemy to komentować. No poczekaj, a na dziewiątce co jest? No Dalej Dariuszka. A, bo no, to, to są to... zdjęcia. Jak to, to... A, a, a, a, a, to jest ważny No tak? To jest I niestety y, pojawiła się okładka niesamowitego czasopisma w sieci Bracia Karnowskich i naprawdę okładka jest fenomenalna. Tak? Gronkiewicz ja zapytać, jak piłat. Ja bym chciał zapytać Juliusza w takim razie. Gdzie, gdzie jest ta okładka? No, na w w sieci. sieci. Ludzie się nie macie? Gronkiewicz jak piłat. I kciuk, jak piłat. Kciuk, kciuk krwawiący kciuk, który krwawi na biedne nie niemalże. Z, z, z, z, z narodzony, nie, narodzony na rękach. No to o, już jest. W sieci na... biją wszystko, co się da pobić. Ja, jak można w ogóle sympatyzować z prawicą, kiedy, kiedy ma się takich ambasadorów w tym. No i taką układkę robię. to jest w ogóle skaner. A oni on tutaj naprawdę on tą na... układką? Tak, w sieci A, generalnie. A tam jest na... flaga Rumunii w Wobec profesora Hazana. To nie, nie, to jest flaga Warszawy. Żółto-czerwona. Żółto w każdym razie w sieci raz na jakiś czas regularnie daje do piaca tak bardzo konkretnie. A ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz. Znaczy, nie powiem, chciałem zapytać Was. W takim razie, skoro jesteśmy wokół tematów politycznych, co sądzicie o incydencie w MSZ? -cie? O czym? O czym? Incydent A, incydent w MSZ. Bez nazwisk, tak wiecie. Jak to nie, nie, nie, mówi faktoit, pisz z prawej. Czy, czy, Proszę, przepraszam, Faktus przepraszam. AM, ale przepraszam. Jakiego rodzaju to było uderzenie? Czy to było pięścią, czy, czy to było incydenie? otwartą dłoń? Wiecie, czy by... Otwarta dłoń. O te, a, o tym incydencie? To był w MSZ-cie? W msz, w MSZ Tak, bo to było spotkanie urodopodowanych. Ja myślałem, że gdzieś w tym, w Parlamencie Europejskim, czy coś takiego. I też od otwartej dłoni. Ja... I mi, się, mi się strasznie podobała jedna rzecz, która się pojawiła w piątek. Nie wiem, czy pamiętacie, bo mi miał reklamówkę, że tak z takich krzaków wyskakiwał. Tam, nie zrywaj mi plakatu. Nie. I ktoś wziął właśnie screen... Przepraszam, Michał B., wziął screen z tego, jaką wyskakuje z tych szaków uśmiechem i podpisał Dostałem z liścia. <śmiech> no. Ale powiem wam tak, że szokujące rzeczy się dzieją. Ale ja słyszałem, że on dostał, że tak powiem, z liścia, ponieważ yy, kogoś obraził. Sprawa honorowa to była tak zwana. Nie, nie, ale to nie była sprawa honorowa. On po prostu wcześniej nazwał tego drugiego od Ale idiotów, to było w roku 1993, nie ale wiem. Dobra, no dobra, ale ty ja to... wiesz, no, a nie było okazji, tak? Dokładnie, nie było okazji na liścia. 10 <śmiech> lat później, 11 lat później. Ha! <śmiech> ale co się mówi, że zemsta najlepiej smakuje na zimno. Na pewno y, trenowa, wiesz, ma na pewno jakiegoś manekina. Ja y, być ty bez nazwisk, ale ja już nie rozumiem. JKM <śmiech> trenował. I na pewno walił tam, i, i, i pewnie ładnie siadło. Ja nie widziałem żadnego śladu. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy był jakiś raport z abdukcji, czy Michał B. E, podobno nie, zgłosi, nie zgłosił tego do prokuratury, ale on ma przyjaciół, którzy za niego to zrobili, bo to jest karygodne, nie? Oni byli świadkami przestępstwa, bo czytali o tym na Twitterze, więc e, po prostu, no sprawa się nadaje do prokuratury. No ale wiesz, jak, luto jak jak przeglądam Factoid i tam są screeny z Superexpressów czy innych gazet to ja czasami zastanawiam się czy to jest naprawdę, czy to oni po prostu robią sobie jaja, ale to wygląda jak zdjęcie gazety. Uwaga, uwaga. dramat klaczy Emiry. Ma poważne problemy z kręgosłupem. Zachorowała po sesji z po No, prostu... Ale to jest historia. A, no. z tą co zabiła te dzieci, tak? Tak, Dziecko. co w bikini na konie jeździła i widzisz, biedna. <laughs> Ale jaka to jest perfidność? Czym, jest... Jakim wirusem zaraziła tego konia? Mhm. No ktoś tu w komentarzu napisał, że to jest pochwa grozy. Mhm. No ale e... nie, no słuchajcie, ale co chcecie od tej okładki w sieci, no? Moim zdaniem. To No ona jest, jak okładka. Ono no, no, robi wzrost polityki i, i prezentowały poziom wiesz, co najmniej taki sam. Nie, no, na, na pewno najlepsze okładki są w Newsweeku, bo one są takie, naj, takie najspokojniejsze, wiesz? One nie, nie burzą żadnych emocji, nie tworzą. To są, te, są takie gładkie okładki, wiesz? Newsweek wie, jak łagodzić obyczaje. Oni nikogo jeszcze nie obrazili z tych A widzisz, a te prawicowe media to normalnie krew się leje na tych okładkach. Ale jaką radość musiał, newsy... Radoś musiał mieć grafik, który to projektował swoją Słuchajcie, drogą. no ale Płacał okładka, okładka Newsweeka. Twarz, Rado Sikorskiego, no. twarz Radka, Radosława Sikorskiego i tekst. Jesteśmy zwierzyną łowną. No przecież to po prostu ręce opadają, no. Nie, no co ty, to jest bardzo łagodne. Tak samo jak, wiesz, Macierewicz w Turbanie, ja nie wiem, kogo to może obrazić. Chyba tych takich, wiesz, takich bardzo religijnych, którzy się na wszystko obrażają którym, którym przeszkadza tęcza w Warszawie. No. Dobrze. Będziesz no. musiał chyba dograć w, we wprowadzeniu podcast społeczno-kulturowy, polityczny. Gdyby, tak gdyby, gdyby tak jak tego na MB JKM honorowo spoliczkował mnie, odpowiedziałbym mu kopem w jaja, bo tyle jest wart jego honor. Cóté chłopca. Oczywiście to nie są moje słowa, ale to Przecież są słowa jednego z felietonistów. pisać na kawy będzie jutro. Idusz Koczarski powiedział. To jest, to jest, to jest, to są słowa. E, frajerski pojedynek i to jest chyba felieton e, hołdysa. No, no tak, ale starego ma... hołdyca, bo teraz jest dwóch. Starego. Star... Przepraszam. Artysty, muzyka. No obaj są artystami, muzykami. No, tego, okay. co ma dorobek. To już Do tego byłego założyciela perfektu. Rebus. Dobrze, panowie, to co, zmieniamy temat. Coraz lepiej, to ja się boję, jaki to teraz te teraz nie, nie, taki Nie, temat nie, nie ale słuchaj, te tematy to akurat Juliusz wynalazł. Ja nic nie wynalazłem. absolutnie. Słuchaj, pierwsze pobiegłeś do Pudelka, czy tam do Plotka. Ja nie, nie razu wiem, tam... nie wszedłem na tego tego. Przepraszam, zacząłeś czytać news o Dariuszu K. To przecież ja tego nie wymyśliłem. No co? bo Światło? mówię to dlatego, że poprosiłeś mnie. Mhm. Panowie, no, czy wydarzyło się w ogóle coś kontrowersyjnego? Poza tymi kilkoma rzeczami, które opisaliśmy, czy jest w ogóle jeszcze coś do omówienia, jeśli chodzi o gry? Zanim przejdziemy do w co o secret dałem... service, O secret service. No to już było, tak. Było o, o liściach i krzakach, było o Chińczykach, no ale to okazuje się, że to jest mało kontrowersyjne. I, i, I tam. No, właściwie to można powiedzieć, że wszystko, jeśli chodzi o gry, nie? Taki, taki mamy sezon wakacyjny, można powiedzieć. Nie? że jakby, Tak jakby wakacje były. Czyli myślisz, że JKM ta akcja z piątku, to było jakiś taki m, akcja marketingowa do tego, że Tekken 7 będzie, tak? To tak no, wiesz co, powiązanie. jest... Znaczy, ja się. będzie? Zastanawiam... No będzie. Tekken 7 będzie. No, nie zdziwiamy się, jakby na przykład teraz pan z wąsem tam został wprowadzony jako kolejny zawodnik. Specjalna nie, edycja nie, polska. Wąsaczy było chyba pod dostatkiem. Mhm. Musimy zdać, Czy który pan z wąsem. Bo ty w pan własny w tym. Siwe mhm. taki to jest Jak on się nazywał. Mhm, mhm, mhm. No to co, no to co, panowie? W takim razie yy, może przejdziemy do w co ostatnio graliśmy. I. Yy, Dan Kulu. Tak, co słucham. ostatnio grałeś? Słucham tak, właściwie bardziej byłem tak powiedzieć. E, grałem ostatnio, właściwie to grałem wczoraj, dość krótko, ale jednak, w Sniper Elite V3, bo no także to się nazywa, czyli kolejną część gry Sniper Elite V2. Szok. Czyli gry o, uwaga, uwaga, Sniper. Właściwie z tego, co widziałem, to wygląda to jak to poprzednia część gry, tylko że dzieje się w Afryce. To jest to ta to wielka gra nie. polskiego małego wydawcy. Techlanda. Nie, to nie ma, co? Techlanda. Znaczy, to Techland wydaje, ale to zrobił Rebellion. Techland. A ja myślałem, że to jest. to zrobił? Rebellion. Rebellion, tak. Czyli mała firma polska? Nie, co ty. A co? Skąd, on, skąd jest Rebellion? Rebellion? Z Ukrainy, e... albo z oni chyba są z Europy. Z Anglii? Czechosłowacy. Czechosłowacy? No nie wiem, ja to. Czego Czechosłowacji. Sprawę... No właśnie, nie ma Czechosłowacji. <laughs> Ale macie zapłon. <laughs> Gratuluję. Rebellion, Rebellion. Może jest jakieś y, studio Rebellion. Czy ja mówię, będę sprawdzał, to opowiadanie. z UK czasem... No, no, UK. Oni są z Oxfordu, czyli raczej z UK. Z 1992 roku. Rebellion Developments. Y, tak, Oxford, England, tak, United jestem Kingdom. Mam, jestem na stronie. Sniper Elite 3. Afrika. Tak. By now, czyli jak tytuł sam wskazuje, to, to, są to za... gra o snajperze w Afryce. Mm. Szokujące. Ale Sniper Elite... Lead. Czy to nie jest gra, którą stworzyło polskie studio Sniper Nie, ty Interactive? myślisz to o grze sniper, sniper Ghost Warrior? Nie. No właśnie. No, nie, sniper Sniper. Sniper, sniper, sniper. To jest jakaś, no, stała jakaś moda na snajperów w ogóle w tej branży gier. I, no wiesz co? Elite sniperów. Ale zabawne jest to, że snipera snajper, e, Elite, e, f, albo jak to niektórzy mówią Elite, V1 right. jeszcze nie było. E, ale V3? V2 jest i Sniper Elite 3, tak? To się nazywa? Pierwszy to był, był po prostu chyba Sniper Elite. Nie, pierwszy to był Sniper Rookie, potem jest Sniper Regular, Sniper Elite, Sniper... Co tam będzie wyżej? Nie, no był Nie, pierwszy Sniper Elite, Sniper, Elite, Sniper Elite, potem był V2 Lite. Elite, więc... zobacz! Elite, a a -Lite, wiadomo, że Elite. Bo ja kupuję tylko jak papierosy, to tylko Lite, więc wiadomo, że Elite. Elektroniczne lighty. Tak to Sniper elektroniczny light Berlin 1945. To jest ta gra, ta która druga. w 2005 roku wyszła. I tak, teraz wyszedł V2 tak. i teraz wyszedł V3. zwany również um, Afryka. Czyli przepraszam, I... te, to, ta konfuzja została wprowadzona przez nazewnictwo, nie? To V2. A tu nagle jest 3. Znaczy w sumie to chyba w ogóle to nie jest V3, tylko to jest po prostu 3. Nie, to jest 3, to, to jest to V3, to trzeba zdementować. No ale taka jakaś czaszka tu leży, co oni pokazują? W każdym razie, e, no jest tak. to gra o snajperze w Afryce, jest bardzo fajna, gra się w to bardzo podobnie jak w drugą część. Um, i z z, nie... <laughs> z trzecią osoby, w w czy tak w w trzeciej w drugą, czyli tak samo jak w pierwszą, a w gruncie rzeczy jest to to samo, co Call of Duty. Nie grałem w pierwszą, ale w drugiej. W no jak recenzent w Secret Service, zapraszamy to musiałbym jakoś to odnieść do gier z lat 90 a nie, nie uda mi się. Nie, no, no, czy, się pytasz, pytasz, to? Że, że Ty mówisz, czy pamiętacie taką grę Adventure na 2600 Atari? O, no, tutaj Green jest... Beret to pamiętam, to każdy pamięta. To, to Sniper Elite 3 to jest po prostu jak Green Beret, tylko z lepszą grafiką. A, tak, no właściwie tak. Już, właściwie już nie muszę nic więcej dodawać. Ale nie... Bo, bo, Sniper 3 jest jak etapy z komandosa, kiedy grałeś snajperem właściwie. Ale się A, czy strzelałeś już do firera? Nie, jeszcze jest strzelałem. Nowa frika, korps, jak do firera. Mówię, że grałem, tylko jeden... A to jest, takie mam pytanie. Ten snajper elite, on jest Niemcem, czy on jest... Przepraszam, on jest hitlerowcą, czy on jest... Nie, jest aliantem. Hitlerowcą. Znaczy, obcą Hitlera. Znaczy owca. To z Słod <grym> chyba jest on najgorsze. Ale nie, że on jest rozumiem aliantem. Znaczy się jest on jest. aliantem? Tak. Aleantem, <grym> ale al al al al to znaczy no aliantem. Al ale al ale ja ogóle... próbuję ale znaleźć jakieś przyminę. Ja czego... Chciałbym zobaczyć, nasycić wzrok tą niesamowicie rozbudowaną oprawą Pala. graficzną. to ja ci powiem, że jest ładna generalnie. Ale Piotrze, ja myślę, że. I Juleszo... Juleszowi chodzi o to, czy główny bohater jest Polakiem. Nie, nie jest Polakiem. A i no. Zakomanie historii. Wszyscy najpierw. to dobrze. Wszyscy może wszyscy, że wszyscy, wszyscy po, wszyscy byli Polakami. Nie, ale Bernardzie, no przyznaj. Znalazłem to to samo, rubrykę, i No, i ale to jest tak samo jak wówczas z, z Enigmą. Wszyscy myślą, images że to po Anglicy rozszyskowali A to Polacy przecież. Matematycy. No nie, ale to jest snajper, a to jest takie ujęcie, jak on zawinkla się wychyla i strzela do gościa, który stoi na, takim, na takiej, jakby na takim balkoniku skalnym, no. No to po co mu do tego spływa snajper? Dlatego, że on jak strzela ze no To było tryb Easy, i goś podszedł po prostu. Ale nie, on jeszcze dodatkowo robi zdjęcia rentgenowskie. To jest chyba jedna z takich przyjemniejszych rzeczy, prawda? Takich jest statystycznych. To było w drugiej części. Walą by renderami ale pewnie to wygląda wyjątkowo pięknie, prawda? No wygląda nie no, grafika pięknie. jest taka, Ja się że... postarzałem. I to są Ewidencje... zdjęcia z PS3 jeszcze pewnie. Jestem starszy, dlatego, że jak gram w V3, a tego nie miałem, znaczy przepraszam, w trzecią część, a tego nie miałem grając w drugą część. Czyli... Elite, Elite tak, to w momencie, w którym odpiała się ta piękna animacja, jak ten nabój od, z pistoletu yy, miażdży czaszkę, powodując eksplosję krwi i wybałczając oko, czy też miażdży jakieś kręgi i no to jest jeszcze określone odpowiednimi dźwiękami 18. to wzbudza to mój grymas bólu na twarzy więc chyba się starzeje. bo nie czuję w tym yy... ogromnej przyjemności i radości, tylko jest takie alić bo no to jest takie Każde zabójstwo jest y, niczym y, odpalenie ciosu X-Ray z Mortal Kombat. Aha, czyli jak strzelasz i go zabijesz, to oglądasz po prostu coś w rodzaju takiej wypasionej animacji. Czy znaczy, oglądasz tak. animację tego, co Twój zabój zrobił z jego ciałem? Tak, jakby część go z ciała jest koło, jakby to na pokazuje, jak eksploduje mu kawałek czaszki i wystrzeluje mu kawałek mózgu mm. przez tą dziurę, która jest Ale widzieliście ten film fantastyczny? Jeżeli na przykład trafisz go w okolice Krocza, to możesz, jeżeli jesteś wyjątkowo sprytnym i przebiegłym snajperem, przestrzelić. Komuś gonady. Co więcej, jeszcze gra jest zrobiona tak, że punktuje wszystko to, co strzelasz, jak strzelasz. czyli właśnie Aha, zamiast... i to widać te gonady, tak? Widać gonady. Tak, Bernadzie, się coś powiedzieć? Bernadzie? A ja chciałem tylko powiedzieć, że tak naprawdę to zostało to, ten efekt X-ray w filmie Romeo musi umrzeć genialnego reżysera Andrzeja Bartkowiaka. I to jest, i tam właśnie, za każdym razem, jak ktoś dostał jakiś strzała od, że tam były przy tak zwanych łamańcach, to było. Tak, to po prostu widziałeś, co się dzieje tam, wewnątrz tego organizmu. Miałeś takie ładne prześwietlenie, te organy się, prawda, przesuwały, kości się łamały. No, ale widzisz, to jest coś takiego, co właśnie po czasie, to strasznie się nudzi, nie? Że już widziałeś wszystkie, już widziałeś w lewej jajko, w jednej, w w prawej oczodu. Nie do końca, bo to jest tak, że jednak to zależy od tego, jaką stoi, czy ma kask, czy nie ma kasku, czy ma czapkę, czy stoi w namiocie, czy stoi przodem, tyłem, czy się schyla. Plus to... Wiesz, jeżeli ci się to udaje, to to wzbudza twoją satysfakcję. Natomiast niestety jakoś nie wzbudza mojej wyjątkowej wielkiej radości ten moment, kiedy komuś eksploduje jeżeli czaszka, albo kawałek mózgu wystrzelowuje. Dorastasz, dorastasz, dorastasz. Tak, właśnie chyba Ty się Czekaj, czeka, tak to może u mnie pójdzie na kąpie. Może. Ona jest Ale... dość zaskakująco ładna. Generalnie gra się w to bardzo przyjemnie. Stary, Core 2 duo, 2 giga, 2 giga RAMu 8-60 Windows XP 8600? to nawet no, a ja mam trochę. A, Pietrze, tego, ale... a można grać kobietą? E, w multiplayerze chyba można. W, no, ale nie można w fabule. Ja w fabule nie masz tylko jeden. Nie możesz strzelać do kobiet. Nie spotkałem jeszcze żadnej kobiety. Ta gra jest wiadomo. Jakby kobietą, to jakby się ta gra miała nazywać? Resurrection of Matahari? O czym mówię? Musisz elite ma Zombies A czy jest taki etap, który się nazywa Lawrence Arabi? Nie no. wiem. Jest, jest, jest. Tak? Uh -huh. Proszę. Czyli jednak twórcy wiedzą, czego oczekuje od gier. Faktów historycznych. W każdym razie z grą związane, było, o czym w naprawdę nie wiecie, czy Damian może wie, zabawna śmie śmiechotka, bo w hmm. drugiej części, w którym jest DLC było polowanie na Hitlera i Hitler tam miał dwa jądra. A jak wszyscy wiedzą, w, według historyków, Hitler miał jedno jądro. Więc w tej czy, części możemy robić. Jedna osoba, tylko jedna osoba z naprawdę. no Był to Adolf Ewa Brown. Brown. Wiesz, oni, jeżeli się dopiero coś. Nie wiadomo, czy że tam Ten to niekoniecznie mogło odciągnąć. To dobierzeć. była platoniczna miłość, nie? To nie była żadna znaczy tak, że, zbyt, że on w czasie I wojny stracił. Znaczy, wojny. nie. Bo jest wielka. To, to był element yy, propagandy jąckiej, że Hitler, Hitler miał jedno jądro. Nie, no to wtedy było. I nawet była piosenka, która była zachęcająca do wierzy, że Hitler has only got one ball. Tak, ale, to, ale, ale zdaje się, że historia była tak, że on to niby stracił coś, nie wiem, bitwy nad Podwerdem, czy pod Somą, czy coś takiego. To w w kopieczce z Napoleonem. To, nie, nie, no, to, to, to, nie, nie wiem, czy powiem że on brał udział w pierwszej wojnie ale wydaje się, że on, tak, był, nawet on był, był weteranem. I przecież o. właśnie jego powrót z tego, że był weteranem... A na jakiej był... pozycji? No tam dowoził listy chyba coś takiego. <grym> Doboszem był. <grym> Doboszem. Dobosz jest na wakacjach. Nie już wracać. E w każdym razie raz mówię. Do Dobosz jest na wakacjach. Czy... widzę żarty takie. Nie, nie <grym> Inside Joke, man. Inside Joke. Dokładnie. Nie wiesz, to jest Dobosz, to jest taki, co na bębenku gra. Wiem, ale skąd się pojawiła w twoim tutaj jakże prześwietnym podcaście aluzja do jakiegoś Dobosza, który ha, ha, jest na wakacjach. Który na pewno też nie słucha podcastu. To był Inside, inside Joke. To jest, wiesz, to jest taki Inside Joke, który po prostu przejdzie już do historii. Ale no właśnie, dobrze, dobrze. ja dobrze, jestem... Panowie. Streszczajmy się, bo wydaje mi się, że ten Afrika Strika Elite to jest gra ciekawa, ale chyba już żeśmy ją załatwili. Na no tacy. No no tak. to... Czy jeszcze można no, coś o to... niej ciekawego to... powiedzieć? Jakieś to filmiki to... są fajne? Obejrzyj sobie obrazek, który wrzuciłem tobie na czat. Już patrzę. Reasumując, jak już będzie zajęty oglądaniem obrazków, to Ua jest cholera. Ale to są dwa jądra, tak? Tak, to, to są nie. dwa jądra. To nie jest Hitlera. To jest ja Hitler. Powiem, ja tutaj. Jeden, tak? Przed odbiornikami FM, osobom, które nie widzą tego, co my widzimy, na zdjęciu przedstawione są szczegóły anatomiczne. Kulki. Dwie, dwa jądra wiszące na dwóch żyłach. To nie są to, żyły. Na Nasienie wody są... chyba nazywa na się. wody, na... Na... Jedna żyła. Tak, dziękuję. Już... Widziałem, że mogę liczyć na Twoje wsparcie. Tak. Żyła. A to jest kobieta, tak. Dobrze, to a w co, w co wygraliście ostatnio? Bernard, myśli przejść specjalny kurs przedmałżeński, Dobrze, Damian, jeszcze raz. Ale, wybacz, ale, ale... Ty ty tylko grałeś w to? Tak, to już to ostatnio, wczoraj. Brakuje Dodatkowego elementu. A Damian w co grałeś? No tak, rzeczywiście. Tutaj Bernard ma rację. Brakuje właśnie jednego elementu. Być może to jest gra, która. Najważniejszego może, elementu chcieliście. Strzelać a do się do może może, może, może, może, nie, nie, nie, może to jest po prostu na rynek amerykański, żeby nie gorszyć ludzi, bo wiesz, tenis. Kiedyś, ale Boże, ja suczki, wiem, no góry, ja obejrzałem to, ostatnio to, serial, to. pierwszy odcinek serialu Penny Dreadful i tam jest ten y, stwór, nie? Frankensteina pokazany. Ja myślałem, że po prostu się pożygam. Ile razy, te, te, wiesz, szczegóły anatomiczne krocza były pokazywane. No, tak, ale to jest serial europejski, znaczy w Europie. A, to, plus, a to przepraszam. To już jest, wiesz, to jest zupełnie inna sprawa. Chciałem, że że przecież to jest HBO, nie? albo coś. Nie, nie, nie, to samo, nie? Mhm. Czyli to co, Piotrze, polecasz Sniper Elite znaczy ja powtórzę, grałem jeden wieczór, więc ciężko mi polecać, ale jak ktoś grał w poprzednią część, to pewnie ta też mu się spodoba. Ja słyszałem same superlatywy, to od Ciebie też pozytywne emocje czuję, takie wibracje, więc kupować. Wibracje powietrza przy lecącym ale Teraz bardzo fundamentalne pytanie, czy grałeś na PlayStation 4 tak. Gamers? Tak, 4 Gamers gram. PlayStation, PlayStation 4, Uuu, proszę, proszę. No, nawet jest... w ogóle ja jestem, ja, jak to dzisiaj zostało określone, stałem się kolekcjonerem konsol, bo oprócz tego, że posiadam PlayStation 4 players, to jeszcze y, drogą kupna pozbawiłem drugiego Juliusza y, bycia posiadaczem i ambasadorem platformy Wii U. <laughs> Ale ważne, że wszystko zostaje w rodzinie i balans został zachowany. Tak. Więc nadal jedno nadal U na fantasmagierię. Czekamy na znaczy, Watch Dogs. Czekamy na jedno U na kontynent z tego co zauważyłem. się. 170 dobrać. dni do premiery Wii, Watch Dogs na Wii U. Czekamy. Dobrze. Bernardzie, ja wiem, że ty jako ambasador Early Access Wiedział, ambasadorzy, wiedział, bo to ci słuchaj. Bo to jest salonik MSZ-u, no skąd tak mam jest, informacje? Juliusz jest ambasadorem to. gier planszowych, teraz ja będę ambasadorem Wii U i PlayStation 4 okay. zarazem. To taka podwójna fucha, double agent. Bernard jest ambasadorem Arlix. A czego ty ambasadorem jesteś? Wszystkiego. Nie, Dachman niczego. jest po prostu ambasadorem. No ja jestem y, szefem MSZ. Ambasador. A, ambasador ambasadorów. Nie, ja jestem jest szefem MSZ. To, to jest ja rady, rozdzielam to, jak to się o, mówi, insygnia. Ambasador tu. Damian no. trzeba nazwać radio po prostu. Radio paluch i już, wszystko jasne. Ty, ty uważaj. Damian, radio. w radio. Ty, ty, ty płacisz za obiad, pamiętaj. To poproszę to portale za 8 euro dobrze, to co, jedziemy Bernardzie grałeś w Sunless Sea Sunless, tak jest, grałem w Sunless Sea grałem chyba 45 minut o, widzę, że sami eksperci tutaj odgrania 45 minut? Do... no bo, może nawet do godziny, więc myślę, że to jest niezły wynik bo to... gra wygląda jak połączenie była taka gra u Leviathan no, a jak to się nazywa? Fallen London sea. Sunless Sea ja, ja to Ilujuszowi napiszę na, na czacie. Widzę. O, no widzę. Ja już widzę. Mam, widzę. No widzę. O, wow, wow. To ta gra z gatunku tych rzeczywiście lepszych. Prancowych gier komputerowych. A, pięknie. Świetne. Znaczy świetne, No, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Zresztą zapowiada się. Nie wiem, czy ktoś Wydaje mi się, że to się nazywało Fallen London kiedyś, kolesie. To była taka po prostu gierka, ale gra planszowa z coś w takim e, steampunkowo-mrocznym, w dziwnym, dziwnej wersji Londynu. Nie, mnie chodziło to, że tam gdzieś tam w środku... Znaczy historia jest w ogóle chora. Wiecie. Historia była taka, że gdzieś tam w XIX wieku czy XVIII wieku nietoperze porwały Londyn do piekła. To ma sens. No, perfekt, prawda? Gdzieś to słyszałem. Koncepcja chora, aczkolwiek... Całe rozwiązanie było naprawdę fajnie zrobione. Miało bardzo fajny klimat. Bardzo fajnie napisane. No i najwyraźniej chłopcom się udało coś z tego zrobić. Sam były mikropłatności, tam ramy z nie zapłaciłem, ale najwyraźniej ktoś zapłacił, bo zrobili generalnie pełnoprawną. To jest takie połączenie trochę strategii, trochę RPG. Jesteś kapitanem statku paru. Taki trochę, ja wiem, Elite w świecie steampunku w ciemnym Londynie w podziemiu, w ogóle takim zakręconym, taki ten tak, tak, zakręcony ten. Więc pływasz, handlujesz, walczysz, wozisz duszę, tam przemycasz dusze i tak dalej. Mm -hmm. bardzo znaczy bardzo ja widziałem trochę, jak wygląda ta rozrywka. Ona, ona jest y, na początku, znaczy on, mi to wygląda na y, taką rozbudowaną grę planszą, że jakby chcieli, to my spokojnie mogli zrobić te, y, w wersji papierowej to. Masz jakąś załogę statku, masz jakieś misje, ta, to, jak, które polegają na. Ja nie wiem do końca, to jest w tej grze. W w, w tej falnej Londynie, bo także bo kwestia było, było takie jakby opowiadanie historii. Tam każda postać, każdy przedmiot, wszystko miało jakieś długie, czasem długaśne historie na są czytane. E, zakładam, że to będzie podobnie, że generalnie wiesz, każda ty tam spotkałem tu dwie trzy, Mówię, że 45 minut grałem, może do godziny max, ale tam jest coś takiego, że wiesz, że, że, że spotykasz jakieś postaci, zatrudniasz, że ich kogoś ma jakieś, te historie są strasznie długie, tam odkrywasz jakieś wątki o nich, jakieś tajemnice, ukryte rzeczy i tak dalej. Ale wiesz, żeby po... Jak bardzo gra jest zakręcona, jak zaczynałem z byłem kapitanem i moją, miałem maskotkę i maskotką, znaczy zwierzę, zwierzęciem zwierzę, chowańcem był, yy, była tchórzofredka inwalida, ktoś nie mogła ruszać. Wiecie, taka ten tchórzofredka, tchórzofredka ten, yy, korpusik, nie? No właśnie tak to wygląda, taka gra, nie? Mhm. A jest tam jakiś element który bo ja widziałem jakieś gigantyczne kraby, które czekają. oczywiście nie, nie, nie, te, te nie, nie, nietoperze. To to jest, to jest wyrwane, znaczy, to, to, to powiedzmy, że jakieś tam od biedy można się doszukać elementów mm. ktulu, pod elementów, których można szukać wszędzie, jak się uprzesz, prawda? Mm -hmm. Macka w kulturu, nie? Nie no toperze mają skrzydła, jak e, nie to, perze, a, nie, to, perze to perze, który miał nie dobrze elementy Ktulu. Natomiast e, to było bardzo na siłę to nie było robione ani projektowane, ani zaplanowane na elementy KTulu. Mm -hmm. Znaczy, A jeszcze grałem w ten, e, jeszcze grałem w jedną grę, ale ja chcę. To, to, no tak, no, śmiało. Jesteś ambasadorem, to wiesz. To Byłem ambasadorem, to... ambasadorem Early Access. Miałem mhm. w taką grę, która kiedyś już była na rynku, Kierką komputer bardzo długo. Ale chyba, że tym mówiliśmy, nie? No to powiedz tytuł, a ja ci powiem, czy mówiliśmy. No, w Jagged Alliance? No to, żeśmy się ale nie wiem, czy ona w Early Access akurat w tej edycji się pojawiła tutaj, w tym podcaście. <laughs> Bo Jagged Alliance to jednak jest gra, która miała chyba kilka tych swoich części. Forgotten Co? Access. Tak, ten eli access, o co chodzi z tą nową edycją? No, jest nowy Tu Jest jeszcze bardziej jezometryczny? jeszcze jest? jest nie, jest po <głos> rzędzie tak wyrażę. Czyli turówka. Mhm. Ładnie wykonana turówka. No na razie właściwie chyba ostatnie dodali... więcej najemników. Nie, nie, ostatnio chyba możliwość broni, więc po jest bardzo early akces. No, czyli, czyli poczekamy, aż będzie earces z alfa. Alfa, no, bo to jest chyba wcześnie przed alfa. Mhm. No to już u mnie słabo chodzi niestety na moim komputerze. Juliuszu, ty coś grałeś? Ja grałem no, tylko niestety w planszówki. A nie, grałem na komputerze, grałem też w grę. I napisałem ci, ale widzę, że zignorowałeś moją prośbę. Otóż grałem na komputerze, grałem w Memoir 44 online. Ja już kiedyś nagle widziałem. I świadomie zignorowałem twoją prośbę o otwarcie. Świetna, świetna gra. Doskonale odzwierciedlone realia. Ale jest, jest wersja templ on, online? No, na jest Steamie. darmowa wersja online na Steamie. I możesz grać po sieci i masz dostęp do wszystkich, darmo, do wszystkich dodatków, które wyszły i tak Co? dalej. Co jak to? Ja jeszcze o od... tym czekam, już od w studio. Nie teraz, bo już w ogóle padnie łącze. Ja to... nie w Ledwo cię w ogóle, Bernardzie, słychać. Jeszcze nam się rozłączysz. Jak sobie odłączysz, nie wiem, choćby, choćby ściąganie nie wiem, zdjęć Ups, z internetu. O, memoir 44 online, free to play. Dobra, Bernarda już nie słychać, więc przejdźmy do kolejnego działu. Także grałem w to, ale grałem też oczywiście w planszówki. Grałem cały czas w 89 w jesień narodów i im więcej grałem, tym bardziej mi się podoba. Cieszymy się. Czyli co? To wszystko. Ja też właściwie grałem tylko w Metro Last Light. No, To już opowiadałeś tydzień temu. No i grałem w Sensible ten... Soccer. To też opowiadałeś. Sensible Soccer to już w ogóle. Sobie 20 lat temu, proszę cię. Ja grałem w Sensible Soccer, kiedy to było na Amidze. No to co mówię, 20 lat temu. No, dobra, czyli możemy przejść do kolejnego działu. O, jeszcze jest jakiś dział? O, mamy mnóstwo działów. <grymne> znaczy, kącik planszówkowy możemy zrobić, jeśli grałeś w coś nowego. Jeśli grałeś... E, z to pląszówki. ja? Tak. Czy ja grałem w coś nowego? Mhm. No, jeśli chodzi o planszówki? Nie, nie grałem nic. Nowego. No, że czyli kącik planszówkowy... Mam na półce mocno. leży taka ciekawa tajemnica Testament, tajemnica de Decrecy w, w portalu. W Ale tajemnicę. jeszcze w folii. Nie, już jest rozpakowana, posegregowane, że to niki są, ale... Sorry, z kim ci grasz te planczówki? Z żoną. z żoną, ale ja też bywam w różnych miejscach aha, ciekawych. Aha, gdzie się w miejscu się fila, na przykład. Jak bywa, to ok. Na przykład. Mam, tak. bywam. I mam, mam, mam trzy, trzy szafy, na przykład nie mam z kim grać, bo mam kolegów, z którymi umówić się na granie, to jest tak jak umówić się na. Może <śm> <śm> <śm> <śm> Nie, on, to na tak To przykre, to przykre. Nie, bo to jest, wiesz, no to, to jest niestety przykre wtedy, rzeczywiście. Nie, ja ci powiem. Ja ci powiem, jest prawie tak przyjemne, kupowanie gier wideo, więc ma dużo i Problem. Ostatnio zacząłem po prostu grać sam w Arkham Horror. Um, Ale to nie jest wcale takie, ten, bo wydaje mi się, smutne. że wiesz. Wydaje mi się, że gra granie solo w ogóle w prążówki, to zależy jeszcze jakie, no są takie, ja które wiem, fajnie to, chodzą. To, a to jest tak picie samemu, to jest smutne po prostu. Ale to zależy, to są gry, są gry, które są stworzone, wiesz, wyłącznie... Teraz idę tym gry. pionkiem z A2... No nie, tak wcale to nie wygląda. Chińczyk solo to jest rzeczywiście Chimczyk, szachy, ulubiona gra Damiana, ale wiesz... Szachy solo, Damian gra w szachy solo. czy ja gram w Robinsona, Cruzoa solo. I parę no, ale rozbierało. to jest akurat, wiesz, tylko, że granie w Robinsona, mi się akurat Robinson tak w ogólnym rozrachunku, moja opinia jest taka, że mi się średnio podoba, ale to jest gra, w którą jak najbardziej jest klimatyczne granie Saron. No sorry, no Robinson w końcu był sam na tej Lurnej Wyspie. No ja to był ja co najwyżej Piętaszka, psa, ale się, żołnierza. Ale Piętaszek to było, wiesz, popychadło, no. Teraz znamion będzie to wszystko wycinał, żeby ten podcast nabrał, żeby ten podcast, żeby ten podcast nabrał znamiona rzeczywiście kulturalnej rozmowy, Oświeconych młodych ludzi, otwartych i przejrzystych. Wszystkim... Już niestety musisz wyciąć młodych z tego zdolności. Kto jest młody w tym, w tym, w tym Jak związku? To jest to? Ja jestem młody, ja się uważam, że jestem młody. Ile masz 50? Już dawno. Ale ja się uważam, że. A, nie rozumiem tego, wiesz, nie, ale masz, nie patrz mi to, na wiek. Ale dlaczego patrzysz ja na. Uważam, ja się uważam, że bardzo gwiazdę, Bo gwiazdę. Niestety nikt więcej tego nie po, po, po, podziela, ale ja się Nawet uważam, że to jest. nieważne są, są ja? rzeczy, które mówią o tobie i nie ludzie. Ważne jest to, co o tobie sobie myślisz sam. Nie, ale no właśnie, jak się będziesz sam postrzegał tak, to inni też się będą postrzegali, bo będziesz emanował tą energią. No, już, już wszyscy tutaj emanujecie, w czymkolwiek się da, więc kącik planszywkowy można... Ale wszystkich o, za... nas przyćmiewa geniusz jednego człowieka, mianowicie prowadzącego ten program, <grym> się, myślałem, że Damiana Palusz. Wzruszyłem się twoimi szczerymi słowami, które jak zwykle oddają prawdę. A ja chciałem was zapytać, jakie no będzie planszówkowe przyjaciół. Tylko potem zainty... z siebie wchodzi diabeł. Dobrze, dobrze. Już, ja chciałem zapytać was planszówkowych, uh, jesteście zwierzęta planszówkowych. <ślepie> <ślepie> <ślepie> <ślepie> <ślepie> <śle> czy będziecie grać w Wiedźmina? Homo Plasticus. Gry gre przygodową. No, czy, Wersja Wiedźmin to jest robiony na tym, na Engine. Nie, jest tak wyżytalizmanu, nie? Nie. Nacy nie. Trzewiczek 30... firmuje... Czekaj, um, czekaj, ale to wydaje fantazy Flight Games. No tak. Powiem. Tak, nie... ale gra jest polska. Znaczy, właściwie to można powiedzieć, że CDPR wydaje. No tak, ale wydaje to Fantasy Fight Games tylko dlatego, że po pierwsze z jednej strony jest CD Projekt, tak, i to chyba tylko dlatego. Znaczy im zależało na tym, żeby ta gra, ze względu na to, że Wiedźmin jako, jako gra komputerowa dojdzie, wiesz, idzie szeroko, tak, idzie, to, to ma być wielki sukces finansowy i w ogóle dla CD Projektu i tak dalej. No więc wiesz, no sorry, no nie mogli wziąć partnerstwa, nie wiem, z wydawcami polskich, polskimi wydawcami typu Lacerta, która wydaje tylko gry na Polskę, tak, czy, czy jak... Ale portal wydaje sukcesem swoje gry na zachodzie i skoro wzięli na swego Trzewiczka, żeby im tę grę zaprojektował, to... Tak, coś... ale słuchaj, no mówisz, mówisz Portal, tak? Portal jest super, tak? Jest, jest ciekawym wydawcą, ale, ale... Nie mają przebicia FFGA. No to toż to, no słuchaj, no FFG od lat sprzedaje po prostu niektóre gry, które ja, za głowę się można złapać, co oni sprzedają, ale sprzedają i to... Wciskają prostu, największe gówno. To jest fabryka, wiesz, to jest fabryka planszówkowa, tak? To jest mhm. taka korporacja jak, nie wiem, elektronikarskiej kiedyś. Ale, ale ich prostu, nienawidzę, to, to znaczy... bo... FFGA? Ja FFGA. FFGA. No właśnie FNG, FNGA, ja nie wiem, co to jest za firma, no ale... Fantasy Flight Games, tak? Games. Ej, kocham, oni, oni wydają najlepsze gry. Znaczy, tak, najlepsze. tylko, że oni, oni mają coś, co mnie strasznie denerwuje, że oni nie mogą poprzestać na wydaniu samej gry, oni muszą wydać jeszcze 50 dodatków i tak, tak zabili mojego moje Netrunnera. W sensie e, jeśli się tak są już micro... wypowiadamy, jest, jest GMT. Mhm. A czy oni są Microsoftem świata gierką. No tak, no klasowej, stary, po żeby do gry Netrunner wyszło do tej pory chyba już 10 tych dodatków takich, czy jeszcze więcej. No to jest w ogóle... Ja nie, na początku jeszcze to kupowałem, bo chciałem mieć te wszystkie karty i tak dalej, w pewnym momencie to wszystko No właśnie, jest, ale karty, po co ty kupowałeś te karty, jak to jest, gra, c, c, to jest gra LCG, w której i tak nie ma żadnego aspektu kolekcjonowania, tak, bo zawsze dostajesz... No ale, ale chodzi o to, o to że wy są nowe dodatki, karty. nowe talie nowe warianty nowe, No nowe i super, i to wszystko gry. leży na półce. No właśnie dlatego doszedłem do wniosku, że nie będę kupował, że, że to, to drogi, tempo przynajdu. mi się bardzo nie podoba, że jeśli się ja nie będę co miesiąc wydawać... No... Tak. Przestałeś grać sam ze sobą, albo z drugą ręką. Tak, tak. dokładnie. Cały Juliusz swoje życie tutaj nam opowiada. Wiem, ja, ja uwielbiam. Juliusz Rączkowski. Ja uwielbiam, jak biedny Damian sp sprowadzony do pozycji niezbyt dla niego komfortowej zawsze ucieka się do takich mało ja się, ja się przyznam bez bicia, że ja uwielbiam kupować Ghost Fantasy Flight Games. One są po prostu super wydane. Nic nie sprawy, no tak, to, to jest, jest niewątpliwie. Ja gry. też, wiesz, Eldridge Horror... Y a właśnie, a o Eldritch Horror mówiłem, mówiłem. Eldritch Horror jest pięknie wydaną grą. No wiem, warto. To wszystkie pięknie wydane. No, ale pięknie widzicie, nie. ja na przykład patrzyłem na tego Wiedźmina i nie podoba mi się w ogóle plansza. A czy, ja pytam takie, czy no jest... Czy będzie, tak, ten, czy będzie figurka z gipsu? Nie, ale będziesz mógł sobie z, z drugiej... <głowa, głowa Wiedźmina z gipsu. No słuchajcie, naprawdę. A, ale będzie możliwość Edycja kolekcjonerska, Kupiłem sobie edycję kolekcjonerską za 450 zł. Mam figurkę z gipsu z Wiedźmina, głowę obciętą. No ja też ją mam i ona do tej pory... Ja tutaj... nie kupiłem, ale właśnie ja nie kupiłem żar. Mam. Ja mam taki plan. Naprawdę ja ty generalnie... kupiłeś, ty się wszedłeś w te... W, po prostu spełniłeś chory... Spełniłeś, spełniłeś chory sen tego niezdrowego polskiego marketingowca? Juliuszu, nie tylko kupiłem E, tą edycję, ale kupiłbym e, Wiedźmina 3 w tej edycji. No tak, bo ten twój fałszywy, fałszywie taki, on jest taki doprowadzony do granic możliwości, ten twój patriotyzm, ale, wiesz. Panowie, ja mam takie pytanie, czy da się kupić te figurki, te głowy tego Wiedźmina? Nie, ale cię Wydzimo. mogę oddać, bo ona jest bo tak... Możesz, bo ja się wybieram na ten, bo ja się wybieram strzelać do tych, Clay Pigeons. Tak. I wydaje <laughs> mi się, że to by działało fantastycznie. Idealne, ona ma mniej więcej... Ale szesko, mi mógłbyś szuka, dać tą głowę, Damian. Wyślij mi ją pocztą. Ty, Damian, Zajmian, daj mi, mi, daj! Zabian, zabian, słuchaj, ja byłem pierwszy. Pójdziemy strzelać razem i zrobimy filmik, do czego się nadaje głowa Wiedźmina na Fantasmagerię. Ale ja już kiedyś mówiłem o, o tej głowie Wiedźmina jako idealnym nasz... Zakopcie faktu, ją w okolowę. ziemi. Zakopcie ją w ziemi. Pogrzeb Wiedźmina. I tak, i Wiedźmin potem umarł. ten, żebrowski wyrośnie. Daj spokój. Słuchajcie, ale podobno <grym> Niemcy to kupują te, na kilogramy te edycje kolekcjonerskie i później stawiają te głowy w, w tych w ogródkach przed domem. Jak krasnali. Tak, więc... Żartujecie, 120 złotych są za głowę Wiedźmina. Samą głowę? Tak. No to Damian, to daj mi tą głowę. Daleko. Ja ją odmaluję sobie. i. Damian, bierz... Damian, nie, nie, ja już od ciebie ją biorę. Jak pójdziemy, w ci poważnie, weźmiemy kamerę, wykręcimy film z do tego. Dobrze, ale ponownie, no mieliśmy tutaj rozmawiać o poważnych rzeczach. jest specjalna, jak... strzelanie do głowy Wiedźmina. Tam, tam, A, grałem tam. grę nową, Ascension. Mm. To już to niestety nie, nie zmieściłeś się do tego segmentu. <grym> <grym> A co ty zegra? gra? Zagaj jeszcze raz. A, A ty, ty... ty... powiedziałeś, że nie chcesz, to nie powiem. No i dobrze, no nie mów. <grym> To, panowie, no to w takim te... no do kolejnego kącika. Kolejne... A teraz będziemy komentowali doniesienia spółek giełdowych. <grystanie> tak. Ale nie tu tak <grystanie> Technology techno, co? Technology. Technologii. Ja, tak, ja przygotowałem tutaj uh, kącik życzeń i pozdrowień. A jak się mówi muzyka techno, czy muzyka techno? Zależy, zależy po której gdzie, stronie Zależy czy wypiłeś, albo co wziąłeś. Ja myślę, no, no, że... Ale jeśli, jeśli załóżmy, że rozmawiamy, to jak byście powiedzieli? Ja powiedziałem muzyka technologiczna. <laughs> Technicznie, jeśli byś. chyba techno byście się powiedzieć, muzyka to techno. Techno się mówi. Muzyka techno. A ja kiedyś ja miałem taką techno. nauczycielkę od historii, którą zresztą pozdrawiam. I ona mówiła, że jej syn słucha muzyki techno. No i dobrze, to też jest poprawna. Może jest jakaś techno, może jakiej muzyki techno. Nie no jest. mówi techno. Tekno? A jak można? A Tekken 7, nie? Dobrze. Koncik, naprawdę kończymy powoli, a wy się. Mów, jak ta technologia może z... no, się, no, się śmiejemy, no. Koncik życzeń i pozdrowia. Dam Więc... coś zamilkł. Dlaczego? On tu w ogóle jest? Czy się już odłączył? Gra już na Ui w myślach. Simulak sobie stworzył grania na UI. Nie, ale zobaczcie, on w ogóle nic nie mówi. E... Piotrze, jesteś tam z nami? Nie, no... Piotrze! Halo, halo! niegoś rodzaj rodziców zgubiliśmy, a oni zauważyli. Ale to jest chamskie z waszej strony. Jest Ale ten? co jest chamskie z naszej strony? No nie wiem, no był Piotr i go nie ma. No właśnie znaczy, dlatego tak nie, nie mówię, no gdzie jest Piotr? No, nic, coś powiedzieć. Ja zauważyłem, że nic, nie, nic się dzieje, nic nie mówi, nie wchodzi, nie, w, nie wchodzi w dyskusję. Nie ma, nie ma żadnych, wiesz... Yy... Ty. przestać się dotykać tam. Że, może włączył muta na mikrofonie. I zapomniał. Pewnie kaszlnął, i... Ale on mówił, że on siedzi. Już wiem, no on usłyszy. mówił, że on siedzi na jakiejś konstrukcji. To czemu nic nie mówisz? No właśnie. Ale on mówił, mówił, że siedzi na jakiejś konstrukcji. Ta konstrukcja się zawaliła. A i zastanawia się, czemu go ignorujemy. Znaczy, no, jaka dla Juliusza to wiadomo, dlaczego on ignoruje. Dlaczego ja nie. typ tak ma. Hm. Ja, jedyny człowiek, który w serce daje Dobrze, tak to musimy pana... zrobić w takim razie przerwę techniczną, bo musimy przywrócić naszego drogiego ale Piotka techniczną, do Techniczną. To... Ale, techn... Czekajcie, ale jak długo my go ignorujemy, bo to jest tak, zastanawiałem się czemu ignoruje się co mówię. To to jest... o, o, o, coś to, było! to, to... to, to trwa tak od dobrych 15 minut, bo ja już w wielu wątkach brałem udział. <laughs> A znaczy, ale widocznie rozmawiałem samemu. Dlaczego tego miuta włączyłeś? I co, dogadałeś się? Nie słyszałem nie miuta, ale mimo to, Ale mimo to, że ciebie nie słyszeliśmy, to jednak miałeś wrażenie, że odpowiadamy na twoje argumenty. W jaki sposób? Znaczy, rac raczej miałem wrażenie, że mój głos zniknie nie w żywej dyskusji. Dobra, bo Piotrowi się odłączy mikrofon i przez tego gorzej słychać. więc robimy szybką przerwę techniczną i wracamy techniczną, do... techniczną czy techniczną? Oh yes. Jak nie Coś ma? Wienie, ja nie go nie przywitałem. No mówię, nie ma. A, A co ty powiedziałaś? Witamy, witamy. Kto tak Ej. Ej, kto tak sapie? Bo... To pewnie ja w Kiblu byłem, zmęczyłem się, kało drugi. Trzy, tak? te... trzy metry do Kibla mam, co stary, wiesz... Mam wrażenie, że to jest najlepszy podcast o grach komputerowych, to nie tylko. Na pewno na pewno najlepszy, o nie tylko. Nie, mi się wydaje, że po tym podcastie to właściwie, miałem nadzieję, że zrobimy te 300 odcinków, ale po tym podcastie to doszedłem na wniosku, że chyba koniec. Czas zwiedź interes. Dlaczego? Może na Kickstarterze, albo na Polakokarzy. O akcje. stary, U, chodźmy. Na ty, ty, na to jest dobry pomysł. Ale podobno trzeba być zameldowanym w Polsce, żeby... No to, dojść na na no to ja będę zbierał pieniądze. Aha, no, jasne. Juliusz z skarbnikiem. Dobra, Trzy co? Wszyscy jesteśmy, wszystko działa. Bernardo Piotr Piotrek, jesteś z nami. Pamiętaj, że jak ci nie będzie działał uh, ten uh, Skype, to dzwoń do nas. Ale widzisz że ten ale numer telefonu powiedziałeś, to jest tak Ale zaraz totalnie, nie Powiedziałeś. Tak, tak totalnie naprawdę, cię... że ja naprawdę miałem wrażenie, że, nie, że, brałem, że miałem cię w rozmowie. Ale po ty po prostu... naprawdę powiedziałeś, witam, Piotrze, a ja potem powiedziałem, że Piotra nie. <grym> ja nie, nie wiem, dzieje. co się dzieje. Coś Dobra, nie, no kontyngentuj tak, z tym. Tak. Więc jest. Um, Teraz, dodam. Najważniejszy kącik. Koncik życzeń i. Pozdrowień. To Więc dziwnie, to będzie zdrowić. przemieszanie: będą pozdrowienia, i, i też pytania, i różne inne takie rzeczy. Obel... To, jest, to jest tak zwany kącik społecznościowy, którym my oddajemy Wam wirtualny mikrofon w oh. wersji jak, jak, pisanej. Skąd, Jakbym skądś to znał? E, słuchaj. A skąd to znasz? Kącik pozdrowień. To, to znaczy, że mam mam ma licencję na pozdrowienia, ale, ja ale to jest kącik <laughs> życzeń i pozdrowień. I z pytaniami, więc to jest w ogóle. I jeszcze w końcu... zapomniałeś o jednym życzeń i ale też obelk. Obelk i, i przywar pod adresem Juliusza. Nie, dlaczego? To już będziemy, no, będziemy trading. To to a nie, nie, Juliuszu, ale wiesz, że tak ci uwielbiam, że ja po prostu od razu zmoderuję, nie? I żadnych wyzwisk nie będzie pod Ale to twoją dlaczego ja muszę być zawsze ofiarą? Jestem Dobrze, pod adresem Kuldana nie będzie żadnych wyzwisk. No ja mogą być, ja się nie przejmuję. No ale trudno, już ja Juliusz zadecydował. Więc tak, zaczynamy. Najlepsza metafora działania. Pozdrawiam naiwność ze Słonecznego Golątkowa. Okej, okay. nie mam co yy, Użytkownik Och No. Jeśli znalazłoby się miejsce na małe wezwanie narodowe celem wsparcia trójki polskich twórców niezależnej przygodówki Point and Click, pod tytułem Tormentum, bylibyśmy niezmiernie wdzięczni. Juliuszu, Tormentum Dark Sorrow. Tak. Yy, zrobiłeś szybką, yy, szybki research i e, co sądzisz o tej grze? Bo to jest przygodówka Przez, taka wiesz, dosyć... Wiesz, jeszcze sądzę, no, się nie sądzę nic, ale przynajmniej ciekawie to wygląda. Mi się podobają grafiki. Tak, mi też. Myślę, że są takie, nawiązują chyba do tego Beksińskiego trochę, co? I mhm. do tego, co umarł ostatnio. Tak, od tych alienów. Tak, od tego, jakiegoś takiego Giger. Giger. Nie, ale to ciekawie. Wygląda, ja muszę wam grafiki. powiedzieć, że wygląda to co najmniej interesująco. I cóż, trzymamy kciuki, żeby to się udało. Ja w ogóle jestem... Pod wrażeniem, że, że chłopaki tak naprawdę, wiesz, pokazują, że chcą zrobić g i tak, na, wiesz, nie szukają jakichś 93 tysięcy, tylko mają jakiś taki realistyczny e, tam, e, pułap. No. Nie, to jest 90 tysięcy dolarów. 9 tysięcy tak? dolarów, ale jeszcze 17 dni. No, może im się udać, a nawet jak im się nie uda, no to niech coś zrobią. Ale no. to chyba nie jest realistyczny pułap budżetu na zrobienie gry. Chyba, że te przygodówki są takie tanie. No wiesz, co w Polsce, jeśli masz zgraną grupę artystów, małą, i ten projekt w jakimś tam stopniu, no nie, oni tak by stworzyli tak. Więc to może być tak jak z, z FTL-em, nie? Okej. Okay, no. ale, właściwie... ale mi się wydaje, to, że, że też... Jeżeli do jakiegoś to spoko. Natomiast jeżeli to ma być budżet gry, to znaczy wiesz, patrząc po tych artach, które tu są, to to gra już jakoś tam... Funkcjonuje. A ja bym powiedział wiesz, inaczej, jeżeli ktoś chce się przebić i chce zrobić, e, zaistnieć, powiedzmy, w tej branży, to wiesz, no to robią to w jakimś sensie też po to, żeby się pokazać. No ale wiesz, to pod warunkiem, się. że jeżeli chcesz się przebić i ten to albo inwestujesz swoje pieniądze, które masz, dlatego że zarobiłeś się wcześniej w innym stopniu, możesz sobie pozwolić na to, że przez pół roku nic innego nie robisz, tylko chcesz się przebić, albo jesteś młody i twoi rodzice albo... płacą za twoje mieszkanie, nie masz pracy, jesz obiad od mamy i możesz no, spokojnie się ja bym, tak, już, ja bym tak nie grał, albo... bo tak wcale albo nie, bo jeszcze pracę jest na co dzień a po, a po pracy of. albo w pracy, No tak. że... Dokładnie, I to jest tak, właśnie to. Bo pracujesz w McDonaldzie i Albo... miał zero robienia po chcesz z Magierii. <laughs> wtedy już nic nie robisz, tylko się wieszasz. No. No właśnie, ale tutaj widać, że dużo osób wspiera też medialnie ten projekt. Tutaj na, na tej Sony Indiegogo, jest mnóstwo naklejek różnych, różnych serwisów i, i, i tak dalej, i tak dalej. No jakby te serwisy to nie wiedziały. Mhm. Ale ja, ja uwielbiam tak, jeden, jedną grafikę z tego tutaj. Eurogamer.pl, rockpaper, shotgun. Mhm. Nie no, to, ale to co, to źle, no to przyłączamy. Nie to tak, bardzo dobrze. To nie bo ma tam że a tam niestety. No, no tak, ale chodzi o to, że ja się zastanawiam jak to się przekłada. znaczy, tyle, tyle różnych serwisów, prawda? Poinformowało o tym, że, że jest stworzony taki projekt. I w sumie przez to, że, to, że tam nie ma jakiegoś Tima szafera, czy jakiegoś tam Briana Fargo, to nawet przy takim, nie wiem, no, niskim golu, nie, jak to się mówi, targecie, 9 tysięcy dolarów. To, to nie idzie tak po prostu jak składka, że, spłatka, że to że... No tak, no bo mówić, to nie że... jest shooter, wiesz, o zabijaniu talibów. no. Tak. Nie, chodzi o to, że wszystko zależy od tego, jaki, to, jaki jest medialny szum. Bo na przykład Super Hot, o ile się nie. Tak się nazywa ten tytuł. Tak. tak się po to... Zabrał trzysta e... bodajże w sumie. No dokładnie, wystarczyło trochę medialnego szumu, trochę, trochę akcji na Kickstarterze i okazało się, że można zrobić naprawdę kokosy na, na, na Kickstarterze. Znaczy zarobić kokosy. To jest taka, to się nie mówi o zarabianiu, nie? to jest jakiś tam. No cel... tak, ale ja powiem wam szczerze, mnie na przykład ten projekt tego super Hot, zupełnie nie przekonuje, chociaż z drugiej strony musiałbym chyba zagrać w ten prototyp. Znaczy prototyp był by było i, bo, tak, prototyp był interesujący. Natomiast. To na pewno jest coś nowego, jakaś nowa koncepcja. Nie, nie, koncepcja mi się bardzo podobała. Nie wiem, co z tego wyniknie. Ja sobie tego nie spadł nawet kwotą jednego dolara, aczkolwiek, aczkolwiek, jak wyjdzie coś fajnego, to chętnie prawdę być może kupię, bo. Aczkolwiek jak Mimierz... się pojawi w Access, kupisz od razu. O, nie, nie jak będzie Eliakces, to wiadomo. No. Jestem ambasadorem. Bo wtedy wiesz, bo to jest marka, Aliacces, to jest marka, nie? No My Jestem ambasadorem early accessów, tak? Musimy dalej do tych pozdrowień. Tak, e, czyli e, Tormentum, Dark Sorrow, Indiegogo, wyszukajcie sobie. Jest label mąż... ules Tak, tak. Banderola. Będzie Banderola. Na pewno się wtedy sprzeda lepiej. <śmiech> Z Banderola. Powinno być e, na czerwono, Jules. Tak. Teraz, e, Damian Wielk życzyłby sobie, żebyśmy nikogo nie pozdrawiali. To pozdrawiamy Macie na wielka. Maciek nie Ciepliński podaramy. pozdrawia Kącik Pozdrowień Fantasmagierii. Tu przyjaciel Kuldana. Łukasz... Dan Kul nie ma żadnych przyjaciół, jest ciemny. Tak. To taki przeżywany przyjaciel. Łukasz Smolik, pozdrow dla posiadaczy Wii U. Znaczy dla Kuldana też. tak. Szymon Bakunowicz. Pozdrawiam pozdrawiających. Michał Górski, o, tu już pierwsze pytanie się pojawia i tutaj właśnie pod adresem Juliusza można powiedzieć, bo naszego, naszego gmocha lokalnego. Kto wygra Euro 2016? Niemcy. Yes. Yy, no, Argentyna. Różne... Nie, ale co, ja mam odpowiedzieć? No czysto? tak, zadałem Ci pytanie. Ale to nie jest pytanie do wszystkich, tak naprawdę. Yy, ale zacząłem od ciebie, jako prowadzący. Mam możliwość i... rozgosparowania głosu, to że. Ro ro robot się pojawia na linii, bo coś tak mega. No właśnie, to właśnie coś tak stwierdzi. Odpowiedz na to pytanie, proszę cię. To, to wygra euro, tak? 2016. A gdzie jest to euro? W Rosji? Nie. Nie, w Rosji mi są Mistrzostwa Świata. No to, to też. To takie trzeba... euro tam być wszędzie? Nie, ale to nie jest tak, że oni po prostu nie chcieli. We Francji. Będzie, nikt... Francja wygra. Ale bez Zidana. Nie zmienia to faktu, że Francja wygra. Francia, przecież Fran... Co? Ja myślę, że Niemcy wygrają. Grochama. Jest duża szansa, że Irlandia poniosła. Więc nie, nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie. Tak? Nie no, ja mówię Francja, no. Nie, ale co ci ten skarb kibica podpowiada? No Francja, Francja. ja powiedziałem Francja. Francja, Francja. My tutaj próbujemy jakiś tak zaprzeczyć temu. Dobrze, następne pytanie od Mateusza Grelochaka, Mata. Czemu gry na 3DS są takie drogie? Tylko ja to słyszę? Czy. No właśnie, co? takie czasem są takie. Ja też już takie czaski, no. znaczy Ja mam wrażenie, jakby nagrywał z nami jeszcze przybysz z kosmosu. No A i. To... mikrofon. Ale teraz to u Dachmana, to od Dachmana. Dachmana. Tak, wydało się. No nie, u mnie wszystko jest super. No, no właśnie, to odpaliła... się, że... Ale tylko jak ty mówisz i jest ta ramka niebieska, to słychać te trzeszki. Twoja żona odpaliła zagłuszanie, bo nie dajesz się uśpić turki. To co, robimy przerwę techniczną? Ja mam się Znowu? Tak. Pytanie na kto, kto wygra Euro 2016? Francja. Francja. Nie, Włochy, znaczy Niemcy. Ja twierdzę, że Francja, bo potem jak Francja wygra za te dwa lata, to ja bym chciał, żeby... O i znowu ten robot się uaktywnił. To jak, jak Francja wygra za te dwa lata, to będziecie mówić o, o, o, a to ja mówiłem. To Francja się uaktywnia. To Francja się uaktywnia. Znaczy jak wspominasz Francję, się tak jest uaktywnia. Dobrze. Ja mam 10 minut. Super. 8. So, Damy radę. Słuchaj. Coło 48. A wiecie, just że się zbierało 90 tysięcy? Czyli w czasie naszego nagrania podskoczyło 6 tysięcy? Mm -hmm. No prawdopodobnie właśnie ci ludzie, którzy nas podsłuchują na żywo. <laughs> e, szybko zareagowali i bali się, że ten projekt nie zostanie do dzisiaj e, sfinansowany i musieli zażerować. Kolejne e, te, pytanie od Mateusza Grlocha Kamata czemu gry na 3DS są takie drogie? I Matt jest niepocieszony, bo niedawno e, stał się posiadaczem 3DS, a pozbył się Wity. Smuteczek? No i szuka Pokemonów za dobrą cenę. I właśnie odpowiedź, to możemy od... odpowiedź jest jednoznaczna: nie wiemy. Czy mhm. wiesz, generalnie to powinno być, czemu gry, na Ninten... gry Nintendo na 3DS są takie drogie. Bo bo się w ogóle nie psują. No tak, bo wszystkie krapy na, na Nintendo to możesz w tych koszykach w Tesco kupić za, za dwa dolary na przykład. Ja nie no. ja ja widziałem ostatnio... Jakieś... Ale to strasznego... chyba mówisz o cywilizowanym świecie, bo w Polsce to nie widziałem. Ja nie zapomnę nie? swojego strasznego doświadczenia, kupiłem 3DS-a po to, żeby grać w te wszystkie wspaniałe gry z DS-a, w które nigdy nie grałem i nagle się okazało, że te gry, które mają 5, 6, 8 lat kosztują dalej po 200 zł. Mhm. I tyle no było z mojego to... grania. No bo wiesz, bo gry, gry Nintendo, raz, że kupuje się na lata, W ogóle, bo one nie są takie, że przejdziesz, sprzedajesz i zapominasz, nie? To nie są takie gry. Może niektórzy tak robią, ale to bez nazwisk. Ale no to mówi Damian, to mówi Damian, który jest ekspertem od Nintendo. Nie, nie no ja mam jakąś Nintendo Wii. No, I brawo. ja żadnej z tych gier na Wii nie sprzedałem. Czasami do nich wracam. Ja nie czy mówię tylko. To nie tam... czy w ogóle jakąkolwiek grę sprzedałeś? Nie sprzedałem, był taki okres. Był taki okres, że wymieniałem gry. Jak było to jeszcze, powiedzmy, opłacalne. Teraz to już właściwie się nie opłaca. Właściwie kupowanie nowych gier to jest sadyzm na portfelu. No, ale wiesz, Nintendo nie robi żadnych nowych edycji, żadnych dodruków. Zwykle niektóre wersje. Czy Bernard jeszcze jest z nami? Nie, właśnie też zauważyłem, że go już nie ma. Ale to nieważne, on mówił, że musi iść. No więc będziemy dzwonić do Bernarda, jak będzie nam potrzebny. <śmiech> Weź, weźmy, do zadzwonić i i do mikrofonu. Już. Ale przecież on wie, że to są żarty. No poza tym on nie ma 3DS-a, więc no, nie dlaczego miałbym odpowiedzieć na to pytanie. Yy, więc yy, f, no tak naprawdę do kwestia tego, że Nintendo ma yy, no nie wiem, yy, gry, które wycenia inaczej i tf, lubi je po prostu, nie wiem, nie dodrukowywać, trzymać w limitowanych edycjach. I później takiego Mario Galaxy, yy, no jak chcesz kupić, to i tak musisz płacić na niebagalną sumę Paręset złotych czasami. Muszę przyznać, jest... że imponują mi Twoje profesjonalne podejście, bo wydawało mi się, że Mateusza pytanie było tak w powietrzu. A przepraszam, w takim razie. To ja, retoryczne, Każdy, każdy kardridge Nintendo ma platynowe styki. Panowie, i, ale wydaje mi się, że odpowiedzieliście na to pytanie. A płytki scalone są wykonane z bursztynu, więc samo po prostu, jakbyś rozebrał zebrał, w to byś po prostu znalazł tam, nie wiem, no, kupę kruszcu bardzo drogocennego i stąd wynika cena. Bo wiadomo, że jakbyś chciał grę z Nintendo DS na kartę SD, to wyszło być Ci dużo taniej. Więc, um... Dlatego grę na Vita, są na kartach. Myślisz, że złomia, że teraz wezmą sobie na cel posiadaczy DS-ów i 3DS-ów w Polsce? Jest, jest takie ryzyko. To jest słyszałem, że ktoś tam wycinają ryzyko. od katalizatory. O. Mm -hmm. Dalej, e, pytanie kolejne. Michał Szychowski, a.k. Szychang może by tak kiedyś Fantasmagieria na żywo poszła z jakimś czatem w tle, bez cenzury i polerowania. No to właśnie to musimy w takim razie zrobić Kickstarter akcję, na Polach potrafi i wtedy ja mam będzie... mam wrażenie, że jeśli nie będziesz dzisiaj zbyt dużo montował, to ten odcinek by brzmiał tak, jakby brzmiał Fantasmagieria na żywo, więc może ludziom odpadną takie pomysły z głowy wtedy. Mm -hmm. Chociaż jest szansa, żeby miała pewne prawo ironii, że właśnie okaże się, że to jest wspaniałe, cudowne i najlepszy odcinek od 30 lat. Mhm. Mm Dostaję tutaj sms prawdopodobnie od Bernarda. Nagrywajcie beze mnie. Stop. Nie, pyta się, czy mamy nagrywać, czy szukamy. czy bo masz szukać szukać... A, bo my się skończyła bateria w tym. że ma 8 minut jeszcze tylko. A ja myślałem, że ma 8 minut, że idzie spać. Czyli to jednak bateria była. Widzisz, nie to szybko, słuchajcie, bo długo już nam idzie to nagrywanie, coś mi się wydaje, nieporadnie poradnie. Słuchaj, ja się teraz rozłączę, połączę i nagrywamy, aż Bernard się pojawi i... No i będziemy dalej ślić tym No Kolejne pytanie, jakie pada tutaj z Zambony. Od księdza jakiegoś? Słucha nas jakiś ksiądz? Szymon B. Zorzinos. Jakie polecia poleciacie na start z przygodą w coś, w co trzeba zagrać? Proste pytanie, Pozwólcie, że ja odpowiem. Chińczyk, Chińczyk. No tak, no. no. Nie, no żartuję. No Ty od razu polecisz, polecisz pewnie Arkham Horror albo. Nie, bo to zależy wiesz, ale to, Myślę, że to jest pytanie, na które ja bym bardzo chętnie odpowiedział, tylko to jest pytanie strasznie rozległe, bo to zależy. Mamy czas. Co lubisz? Ilu masz graczy? ilu masz czy jakiego rodzaju klimat ci interesuje, czy to ma być gra bardziej na wysilanie szarych komórek, czy raczej gra przygodowa, czy, czy taka, w której jest jakaś opowieść, jakby, czy to może być, ma, czy to być może ma być gra wojenna, czy to ma być gra wojenna z gatunku tych lżejszych, albo takich, które tylko jakby z nazwy są grą wojenną, a tak naprawdę są bardzo lekką, przyjemną grą. Czyli nie ma takiej gry uniwersalnej jak Chińczyk? Myślę, że nie ma takiej gry uniwersalnej jak Chińczyk. Jest po prostu, znaczy znaczy, generalnie można by powiedzieć tak, że takim klasycznym gateway, gatewayem i, i dobrze się w tym sprawdzają, to są gry z takiego wydawnictwa Days of Wonder, które zrobiło takie gry jak Small World z jednej strony, z drugiej strony jest Ticket to Ride, to była taka seria, która bardzo też mocno się rozprzestrzeniła i z trzeciej strony Memoir 44 właśnie taki, taki lubiany, takim który... Takim typowym, najprostszym, najbardziej klasycznym wejściowym typu, jaki jest ten jest przypadkiem? Co co? A czemu osadnicy z katanu? Nie, nie, nie, z Katanu, tak, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, z nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, gry, ja nie, gry, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, na nie, nie, nie, nie, nie, to dwie i więcej, a w przypadku nie, nie, to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, też nie, też nie, też nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, To nie, nie, nie, nie, ale bardzo. Nie, ob, ob, ob, oby nie, błagam, tylko nie kolejka. Dno kompletne. Znaczy, ja mam, jak ja grałem w kolejkę wiele razy i za każdym razem partia mi się tak dłużyła. Nie no. no po, ja w kolejce staram Pomysł jest. To jest to, nie, no pf, no tak, ale to no nie wiem, bo gra ma być przyjemnością, tak? Oddaję realia. Moim zdaniem nie oddaje. No dobrze, czyli co? Mamy tę y, tej y, planszówkę. Ja bym powiedział tak jak Benek, Carcasson, Chińczyk. No, Chińczyk, no nie, no tak, no right. życie, no. No, Chińczyk, no. Szacunek, go. Ale Chińczyk jest w każdym domu. Wystarczy przycisnąć Ja nie mam Chińczyk. Ja coś takiego dorzucę jeszcze, że sklep, z prążem, jakiś którymś momencie, reklama będzie albo zwykła, oni się na stronie gdzieś tam mają jakiś punkt pomocy graczy, Odpowiadasz na kilka pytań i tam jaką gra Jaki sklep? Rybel który tobie prączówki fundował odwracają recenzji swego swojego czasu. Albo forum. Rebel. Branszowe. Rebel. Re Piotrka Biot, sponsoruje teraz jakiś, jakiś Cyborg Controid. Albo forum, forum o grach Cyklon. A teraz ja albo. Fiszczę? Tak. Nie, ale przerywało cię jak nie wiem. Nie ty tylko cały czas ty. Coś się, ja. Jedźmy dalej. Już poleciliśmy prączówki. No. Już prawie kończymy, więc nie ma się co przemawiać. Rafał Lipski. ]igan. O, się, się będzie crasow. działo? Teraz po prostu... powinien świetle podłączyć pokaz ojca szesnego. Ta -di -da -da, ta -da -da. jest kurwa nie, love story nie, tego z wszystkiego. Tak. no ale to jest love story właśnie, bo to chodzi o to, że masz, możesz pozdrowić ode mnie Julesa, na początku swojego powrotu trochę mnie irytował nie wiedzieć czemu, ale teraz wyczekuję jego odcinków wyczekuję odcinków z jego udziałem to by bardzo miłe słowa ja nie jestem zna, łasy nie. na wszelkiego rodzaju pochwały ale uważam, że no, jeszcze tu dał, pochwały... no i Judyma też brakuje brakuje go ale to niewiele. Natomiast generalnie tak, jest mi bardzo miło, że. Kolejne pozdrowienie pozdrawiam. od Piotra to Paweł. Ale jeszcze nie zdążyłem się ustosunkować jakoś. Ale czasem. Jeśli ale... cieszysz, Next. No to cieszę. i również pozdrawiam. I zapraszam do słuchania i komentowania. Dziękujemy. Juliuszu. Piotr Paweł, ilam.pl Do są tych Marketów w Pozdrawiam prowadzących ze szczególnym uwzględnieniem Juliusia. Dzięki za podcast. Ja yeah! Dwa pozdrowienia. Yeah! Oczywiście, ja sobie zacznę sam pisać pozdrowienia. To... Nie, bo Juri już płakał, że po prostu jest mało tych takich głosów. Ale że... dlaczego te pozdrowienia? One idą na jakiś inny kanał, te pozdrowienia? Bo dlaczego to nie jest pod podcastem? Dlatego, że właśnie, to jest ten problem, że ludzie nie komentują pod podcastem, tylko wszędzie indziej, na Twitterze, na Facebooku. Dobrze, to ostatnie pozdrowienie, które zostało. ma na Twittera? Twittera? No pewnie. Piotr Kudan pozdrawia... Ekipę rozgrywki. Trollololo. Nie, no wiesz co, stary słabe. Bardzo dobrze. <śmiech> Zdewniemy to w sobie. To, to, to za jeden ten kul danych. Jakiś put. Jakby był dany Kult, to jeszcze pół tak? <śmiech> nie, znaczy, nie no, nie wycinaj, ale wiesz, ale mi się wydaje, że. No jest tak, jeszcze pozdrowienie od Damiana Palucha. Pozdrowienia dla Dachmana. Oh, dana dana dana. I jeszcze jest. Ja właśnie <śmiech> teraz przyszło pozdrowienie od Ilusza Krosowskiego. Pozdrowienie dla Damiana, dla Piotra i dla Benka. Wow, to eee, to, to miły, dziękuję. Jesteście zaniebiści. <grym> powiem wam, że po takim tym to tylko zakończy podcast teraz, bo wzruszyłem się. Więc y, patrzę, czy nam jeszcze coś zostało, ale chyba nie, już mamy znaczy, zrobiony. Nie ma kulturalnego seriala, w serialach, to po co oglądałem seriale z wieczorem po południu, przyjrzyjcie z pracy. No dobrze. Zaczęliśmy oglądać. Mam taki to, to, to, to, jak to się to podoba to zmi... ten. Pozostawieni. A, drugi odcinek obejrzałem. Kolejny odcinek dna ma tytuł po angielsku? Leftovers, resztki. A, nie obiadu. <laughs> Resztki, obiadu. To jest serial, który, który ja zdecydowanie odradzam oglądać. To to, mimo, to, że, jest tam, HBO, mimo że jest na HBO. Dwa z ziemi, nagle jest ten, tak. Tak, dwa ludzi, powstały kulty, jakieś tam wiesz, sekty, ludzi, którzy niby ze sobą nie rozmawiają ale tak naprawdę rozmawiają ze sobą, tylko że marnują po prostu drzewa w to. Bo to za chodzi każdym o to, że, o to, że oni prostu... żyją w ciszy, widzisz. Chodzi o to, żeby było Życiem w ciszy, o, czy coś, coś jak Walking Dead, taka lipa po prostu. No to nie, no chodzi o to, że po prostu, wiesz, za każdym razem jak chcę coś napisać, to wiesz, kurwa, nie piszą tak w notesiku, żeby tam, wiesz, jedna linijka tekstu, tylko jeb kurwa, tak, żeby na całą stronę A4, no nie, dwa słowa napisać. Cześć, ja chciałem tylko tak. powiedzieć, że dzisiaj jest historyczna fila, bo chyba Damian pierwszy raz na podkarcie powiedział jeb kurwa. Nie, zdarzyło mi się przekonać. Nie, to wytnij to zaraz. Tak. Ja myślę, że on... E, dobrze, to, to mini kąci kulturalne robimy w takim razie. To ja powiem tak, to ja zawsze zacznę od siebie, bo nikt mi tego nie zada pytań. Ja ci zawsze zadaję. Proszę odpowiedzieć, zacząć na kąci kulturalne. Dziękuję. Więc sprawie skończenia czytać Złego Leopolda Tyrmanda. Rewelacyjna książka, ale to właśnie dla ludzi, którzy trochę tak tęsnią za tą Warszawką. za A tą czytają. Wspaniaczków fantastycznie napisane, po prostu e, dialogi, które tam są, to się spija, ich się nie czyta, je, nimi się delektujesz. A to są proste rozmowy, to są rozmowy na przykład e, taki flirt między, między, między lekarzem pogotowia, a, a, a młodą, młodą dziewczyną. I jest, e, to jest coś, coś fajnego. No i oczywiście jest cała ta Warszawa e, lat 50. E, powojenna, kiedy, kiedy jest zbudowana, kiedy ludzie nie tylko tam żyją tymi przekrętami i tak dalej, ale tym całym tym tym nowym, nową Warszawą, prawda? Tymi cegłami, które po prostu aż kurzy się z nich, nie? i na wdychają tą tą odbudowywaną Warszawą. więc Świetna książka. No i właściwie to wszystko. No tak skrótowo chciałem, bo mam mało czasu. Nie wiem, Ty, Bernardzie, coś widziałeś? Ja widziałem serial po tym dominium, dominium. Mhm, dominium. dobrze mówię, dominium. Tak, czyli... To jest takie rozwinięcie z filmu po tym legion. Czyli anioły schodzą anioły na ziemię, bo nie się... zniknął. Tak, się napierdolają z ludźmi. No, rozumiem Cię. No, ale można. Ale ja obejrzałem kawałek i nie przekonał mnie? No, e, to wszystko? Czytałem jeszcze różne książki, To jedną taką wybierz taką, co co z czytałem, mogę... czytałem nowego Strossa, nowy Astro Archives. Fuu, no, nowe, nowe Laundry Files, nie. Aha. Tak, nowe Laundry Fires. tak, tak, tak. Laundry Files, a Atro City, Atro City Archives to był pierwszy tom. To jest, to jest, to się to, to jest takie Tulu. Aha. W XXI wieku, z punktu widzenia agencji rządowej, która zajmuje się ukrywaniem tego przed ludźmi. E, bardzo fajna rzecz. Okej. Okay. Piotrze, ty coś widziałeś? Widziałem ostatnio serial dokumentalny, pseudo-to po prostu komediowy. wie jak A go nazwać? Się... Podróżniczy. E... Idiota za granicą. O, idzie, abroad. To bardzo fajne jest. Ja kiedyś na to przypadkiem natrafiłem, a ostatnio odkryłem, znam, że jest no to na, wyciało, na Netflixie są chyba cztery sezony czy trzy, to... Mhm. to jest e, Ricky Gervais, czy też jakkolwiek on się nazywa, wziął swojego znajomka, który jest, delikatnie rzecz biorąc tak, no tak specyficznie podchodzi do świata, znaczy Niezby, niezbyt albo udaje, no, no, ale, jest ale, ta, no, no, ale dobry, dobry, dobrze, że tak jak swojego tam. barata. Tak, tak, coś w tym stylu. I on jeździ po świecie i ogląda różne rzeczy i wykazuje swój wyraz braku zainteresowania na te rzeczy, czyli na przykład nie wiem, był w Egipcie i w ramach tradycyjnego dania podali mu jądra i penisa wiebłąda i on pokazywał, że jest przypyszny do momentu, w którym dowiedział się, że to są jądra i penis i tak dalej to całkiem się przyjemnie ogląda. Takie luźne, idealne na kaca. Czyli on udaje, że udaje, tak? Znaczy, w konwencji serialu nie udaje, tylko on jest idiotą. Natomiast w... no właśnie. Ten niezły song był, komuś coś upadło. Przywrócił lampę. Aha. Dobrze, Juliuszu ty chciałbyś coś jakiś wkład wnieść w ten kącik kultury. Niewielki, niewielki. No to nic Ja. E... Ja czytałem tylko książkę yy, Kucharską. Przez przypadek. Otworzyłem się w kuchni. Wszedłem do księgarni i akurat yy, Przeczytałeś książkę. I akurat leżała taka książka na półce. Mas tysięcy stron. Yy, Ryszard Kapuściński, rwący nurt historii. Jakiś, jakiś dodruk. Nie, nie, to książka wydana w kwietniu 2014 roku i wziąłem ją do ręki i, i bardzo mnie zaciekawiła i zacząłem ją czytać i, i mówiąc szczerze, prawie już ją pochłonąłem w całości. Zresztą ona jest mała, w słucham? W tej księgarni, w Empiku siadasz na półfiej czytasz? Nie, kupiłem ją oczywiście, A. jestem miłośnikiem kapucińskiego, ale... Yy, i Tego od fikcji? No W każdym razie sięgnąłem po tą książkę, zacząłem ją czytać i to jest taka książka, w której nie ma jego tekstów takich stricte reportażowych, czy w ogóle takich tekstów bardziej nawet ocierających się o literaturę piękną, tylko to jest taki zbiór różnych jego wypowiedzi, z różnych wywiadów, tam jest bardzo obszerna bibliografia, które się układają, zostały pogrupowane w jakby takie bloki, tak, co Kapuściński mówił o Afryce, co Kapuściński, jakby jego bardziej jego poglądy tak naprawdę na to, jak jest skonstruowany współczesny świat i dokonała tego wyboru, żebym nie, ch nie chcę skłamać za bardzo teraz, jak się ta pani nazywa. Zaraz powiem zresztą może uda mi się to szybko znaleźć. No nieważne, bo wy, wypadło mi z głowy tak naprawdę w tej chwili. Natomiast y, to są oczywiście jego wypowiedzi na temat y, właśnie, nie wiem, na przykład Afryki, tak? One są róż z różnych wywiadów, tam każdy każda z tych wypowiedzi jest opatrzona tym odpowiednim przypisem bibliograficznym i ta książka jest y, tak skonstruowana, że y, y, ona uło z, ułożyła taką jednolitą opowieść z tych, z, powiedzmy, z tych fragmentów. Natomiast y, na dwa miesiące, na dwa tygodnie przed Śmiercią Kapuściński zaakceptował, tak jest przynajmniej napisane w przedmowie. Nie mam powodu, żeby nie wierzyć redaktorce. Osiem z dziewięciu rozdziałów, które się tam pojawiły. Mm -hmm. I w związku z tym czyta się to bardzo znakomicie. Jest to świetna, powiem szczerze. Jeszcze że... raz tytuł i autor? Rwący nurt historii Ryszard Kapuściński. To też ma taki podtytuł, widzę zapiski o XX i XXI wieku, aczkolwiek ja tego wydania nie mam, to jest jakieś inne wydanie. No nieważne, to jest chyba teraz wznowione, wydaje mi się, w 2014, Tak, bo ta książka no wyszła chyba rok po śmierci Kapuścińskiego, czy jakoś tak. No to jedziemy w takim razie, żegnamy się, w taki, kończymy. Kończymy się w Baterie nam padną. A, Dziękuję Wam serdecznie, was, że się zebraliśmy w takim dużym, w dużym gronie. Y ja jeszcze tylko dodam od Ciebie, że znaczy od siebie, że w czasie, jak my tu się spotkaliśmy i sobie gadaliśmy, to yy, na zbiórce w Polaku, przerosło prawie 10 tysięcy. Więc jest wow. już prawie 92. A chyba zaczęliśmy, jak było 82. No, jest 9 tysięcy, tak. No Prawdopodobnie, jak skończymy nagrywać, tobie bateria padnie, to już będzie 93. że wyszło szydło z wora. Wiadomo, że cooldown nie ma życia. Tak. To jak trafiłem tak pięć, jak w pięć, w pięć, w pięć, Więc jeszcze raz dzięki chłopaki, że udało nam się zebrać. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na naszej stronie, drodzy słuchacze, tam komentować, zadawać pytania bezpośrednio naszym tutaj panelistom. Um, I Od kogo ty mnie wyzywasz? Sam tak. jesteś panem. Panelofobie. Ty panelofobii. Od listów mnie nie wyzywaj. Panelofilu. Listów. E... Ważne jest, żebyście komentowali i żebyście nam dali. No, A my potrafi. Yy, no, jest tak czasami, że właśnie w takim składzie się yy, tutaj gotują różne emocje i, i yy, różnie to wygląda. Trochę mieliśmy problemów technicznych, ale mi się I, wydaje nie, że Nie przepraszaj za ten podcast. No dobra, bo nie te 3% no. tam ktoś ma. Muszę przeprosić za, za ten odcinek Fantasmagierii i wszystkie osoby, które u, są urażone tym, co dzisiaj usłyszały. A to one już nie dosłuchały ja do tego momentu. Ja nie nikogo nie po... A, no tak, ja, no tak, ale ja nikogo nie obrażam, bo nie przepraszam, bo ja nikogo nie obraziłem, więc ja nie mam z nikogo przeprosić, a jeśli ktoś się czuje urażony, to jest mi przykro. Ja nikogo nie powiedziałem przykro, złego jak słowa. Jak przeprzuciłem, to pewnie miałem to na celu, więc api Czyli jeszcze raz, dziękuję Piotrze. Dziękuję bardzo. Juliuszu. Bardzo dziękuję. I dziękuję Ci, Bernadzie. Również, Piotrze. Nie, Damianie. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net na Facebooku, Facebook. .fantasmagiria.net Facebooku, Facebook, Lłamane, Twitter, jesteśmy. Ten. I Polak potrafi. A na LinkedIn też jesteśmy? Na też? Niedługo już. Jak już będziemy mieć właśnie swoją zbiórkę e, funduszy na Wiecie, Nigdy to nie nastąpi, stary. Wiesz o tym Nigdy żeby, nie od... nastąpi ten moment, kiedy będziemy zbierali słuchaj. na żadną reinkarnację fantasmagerii. Proszę to się nikt już, już, odnośnie, nie to Już negatywny. Ja bym dał złamany grosz. Słuchaj. To już słuchaj. Załóżmy, jak Polak potrafi, że robimy wersję papierową fantasmagerii. Wow, kwart, być ale ty tylko musiałbyś znaleźć jakiś autorów. <grym /dipidę> nie, no po co nie nie no. transkrypcja ja po prostu nie Wyślesz to do firmy, która robi transkrycję. Ja prostu... będziemy transkrypcję. jak się nie będzie dało czytać, ale aczkolwiek to, wiesz. To nie To ci nie chodzi, to chodzi o to, że, że gol będzie zrobiony będzie. stop. Ale tak, to to tjep... musiałoby być wydawane w formie tego sztuki teatralnej, czyli z idoskoliami z całą resztą. No tak. Kto by mógłby zagrać Juliusza? Mi się wydaje, że. <gibliotki> nie, nie, nie, czekaj, ale co? Linda, Pol Linda. Nie, Linda nie pasuje, on jest ciepły jak luchy. No to może Cezary Pazura? Nie, nie, nie, to ciebie Cezary Pazura, o. A ciebie Szyc, Borys, w takim razie. Nie, mnie nie, nie, ciebie Cezary Pazura. To chyba. Kur... <grym>, ty nie lubisz Cezarego. Nie, nie, nie, ja, ja bardzo lubię. Julia, to mógł tylko Hołdy zagrać. Ja, no, mi się właśnie laptop y. wyłącza. Czekaj. A to było genialne <gry> wyczucie czasu. No to trzymajcie się. Cześć. cześć. No ale dlaczego? Już wyłączasz? A ciemu, Już wyłączasz właśnie. D -d Bo nie ma z nami Piotka. No ale to jest nam z tego powodu bardzo przykro, ale idziemy dalej. Ty <gry> co byś chciał jeszcze nagrać, Juriusz? Nie, no ja już nic. Możemy kończyć w sumie. No to cześć.